Witam Fantasmagiera podcast o grach komputerowych i konsolowych. Nie tylko. Odcinek 275. Wydanie specjalne. Podsumowanie roku 2013. Ja nazywam się Damian Palchuk, Tak, Dachman i ze mną są e, gość specjalny, Ryszard chojnowski a Karysław. Witaj Ryszardzie. Dzień dobry, bardzo dawno się nie słyszeliśmy, miło mi znowu być tutaj. I Piotr Kuldan. Dzień dobry wieczór. No panowie. Już tak zadawałem to pytanie w, w różnych gronach, jeśli mogę tak powiedzieć, no ale nie pytanie Ciebie, Ryszławie. Jak, jak tobie minął 2013? Czy uważasz, że to był jakiś znaczący rok, jeśli chodzi o, o gry? Coś takiego, oprócz tego, że powiedzmy nowa generacja konsol się pojawia, coś się zmieniło? Znaczy mi rok minął bardzo pracowicie i Szczerze powiedziawszy, oprócz tego, że znaczy grałem sporo, natomiast nie wiem, tyle, na ile bym chciał grać. Mhm. Tradycyjnie planszówki też trochę zajęły czasu. Bardzo dużo pracy też związana z grami. Mhm. No, no ale wydaje mi się, że pojawiło się bardzo dużo ciekawych rzeczy o których pewnie powiemy niedługo. No mhm. i nowa generacja przede wszystkim. Jeśli chodzi o końcówkę roku i w zasadzie początek tego, to w końcu zbudowałem sobie Steamboxa też. No Właśnie widziałem, że te, ten twój shrine już jest teraz chyba kompletny w tym momencie. Tak, Czegoś jest, jeszcze brakuje. może? Nie, nie, no jakby nie ma, nie ma w tej kapliczce konsolowo-komputerowej konsol z poprzedniej generacji, znaczy z poprzedniej, poprzedniej, mhm. bo po prostu się nie mieszczą, one są gdzieś pochowane po szafach. Tak. Natomiast jakby poprzednia, czyli Xbox 360 PS3 są, Wii poszło do innego pokoju. Natomiast mhm. z nowej generacji jest wszystko, no i jest jeszcze Steambox. No właśnie, ale zainstalowałeś sobie Steam OS, Linux? -oską. Nie, nie nie, czy, czy nie, nie, nie ryzykowałeś po prostu. Nie, nie ryzykowałem. Zainstalowałem Windowsa po prostu, znaczy, bo, bo w pracy wykorzystuję głównie Mac i, i to jest mój stacjonarny i komputer mhm. i także tak, laptop jest jest Macowy. Czyli zajmujesz do. się opium, tak? Tak. <laughs> Natomiast dawno, dawno, dawno temu miałem, miałem tak nie wiem, ostatnio chyba w 2007 roku mhm. i jak zobaczyłem ostatnio, jak odpaliłem też na maku moją bibliotekę Steama i zobaczyłem, że mam tam ponad 200 tytułów, które też kupowałem, tak, znaczy część mam, od, od 10 lat już mam w Steama, tak, to się zbierało, zbierało, plus te wszystkie wyprzedaże i człowiek kupował za, za ten euro czy dwa, cokolwiek i, i zb, zebrało się tego ponad 200 tytułów i pomyślałem, hmm, Trzeba coś z tym zrobić. I, mhm. i z tego postanowiłem zmontować taki tak, -ta, który będzie w zasadzie tylko i wyłącznie do gier. Także nie będę na nim instalował żadnych rzeczy związanych z pracą, tylko będzie, tak. będzie służył do gier i, I dumny i, stał pod telewizorem, bo w stoi, stoi tak. telewizorem znalazłem taką fajną budowę, która może, jest większa oczywiście niż konsola, natomiast całkiem ładnie wygląda. Od, od razu po uruchomieniu komputera odpala się Steambox w tym big picture mode. i... Mam A, żeby komuś nie przyszło, żeby tam jakiegoś, jakiś program zainstalować, nie? Albo na jakiegoś Skype'a, albo coś. Na razie nic nie zainstalowałem. Wiesz, Skype'a Skype mam na, na tylu urządzeniach, że już chyba nie no tak. liczyć. Nie potrzebuję na kolejnym. W telewizorze nawet jest Skype, którym... No, tak, tam. Tak, tak, tak. Biotek też. Tylko, że Twoja maszyna jest bardziej Lab z topem. Tak, Wiesz, co tak moja bycia Steamboxem ogranicza się do tego, że podpinam po HDMI po prostu do telewizora swojego laptopa. Ale też właśnie... Z... Jak chcesz coś pograć. Ale też długo, długo nie, nie, nie interesowało Cię, prawda, granie na PC, a to proszę taki rok. Ja I zastanawiam się, czy to rzeczywiście było tak, że yy, yy, to jest taka zawsze tam powiedzmy pod koniec generacji, na początku generacji konsol, yy, kiedy yy, powiedzmy te, te maszyny z jednej strony już wszystko, co mogliśmy zobaczyć, tak się wydaje, że już zobaczyliśmy, chociaż też wychodzą te, te perełki, które wykorzystują moc konsol odchodzącej generacji, ale to też jest taki okres przejściowy, kiedy znowu wypływa PC, kiedy znowu właśnie PC guruje, jest na ustach wszystkich, no to te memy typu Master Race i tak dalej, no to nie biorą się z powietrza, ale zastanawiam się, jak, jak to będzie z tym Steamem. Nie wiem, widzieliście ostatnio tego nowego, nową wersję tego pada? Z tymi skaptycznymi tak, przyciskami już takimi prawdziwymi, tak? No ale Bo mam nadzieję, że... ekraniku, tak? Tak. No, ale on wygląda jakoś tak, moim zdaniem, bardzo słabo, bardzo, tak jakoś surowo. I to prawdopodobnie jest jeszcze niekońcowy. To nie jest końcowa wersja, ale to już po prostu wygląda bardzo pokracznie, tak jakoś... Wiesz, to wydaje mi się, że spadam. jednak najważniejsze jest to, jak on się trzyma w rękach i jak tam reaguje na w trakcie zabawy, aniżeli tak wygląda, bo, bo, bo nie wiem, dużo ludzi nie lubi padu z X, dwójki, trójki. a mi akurat leży bardziej od Xboxowego, bo ostatnio nawet trochę Xboxowo się bawiłem, więc to jest chyba kwestia trochę osobnicza plus tego, jak to tam się klika, naciska, miażdży, miętosi. Mnie ten pad przekonuje z tego powodu, że w zasadzie tam masz dwa panele dotykowe, które symulują używanie myszki, tak? W tej mm -hmm. chwili muszę mieć jakąś tam myszkę, żeby ewentualnie odpalić gry wymagające tejże, um, nie, bo nie, jednak mniejszość obsługuje kontroler, a gdybym miał ten pad steamowy, no to wtedy chyba wystarczyłby tylko on do obsługi całości. I to jest zdecydowanie coś, co mnie intryguje i ciekawi. Bardzo, bardzo chciałbym położyć ręce na tym, na tym padzie. No, ale jeszcze ten ostatni, ta, ta, ta pierwsza ideacja, to wyglądała dosyć ciekawie. Ona miała, no, te przyciski wyglądały jakoś tak inaczej. On one się wyróżnia, prawda? Nie tylko brakiem analogów, ale jednak tym układem przycisków, bo kształt w jakim stopniu był podobny do tego xboxowego, pada, ale no teraz to on wygląda właśnie tak jakoś tak pokracznie. Te przyciski takie cztery, cztery tu, cztery tam, no taki symetryczny jest, ja, ja nie wiem, no ale to jest kolejna prawda wersja, jakiś tam jak, jakiś prototyp i z tego pewnie znowu coś będzie wchodzić, ale no szkoda jest, że jednak nie udało się jednej rzeczy zrobić. Nie udało się Steamowi wprowadzić standardu, bo to wcale nie ułatwia Programistom sprawy, bo wcale nie jest łatwiej programować na Linuxa, kiedy nagle okazuje się, że jest tyle tych wersji systemów różnych, że trzeba mieć pewność, że do każdego Steamboxa będą odpowiednie sterowniki i tak dalej. No, że nawet jeśli jest jedna dystrybucja SteamOS, no to jednak. No to nie rozwiązuje problem tej kompatybilności, ale to jest na pewno jedna rzecz. Steam Machine, czyli ta ofensywa Valve, jeśli chodzi o, o sprzęt, tak? Czyli powiedzmy, wchodzą na, na, na, na ten rynek. Ale tak, nie wiem, co waszym zdaniem było takiego y, najistotniejszego? Zdaniem, bo, bo, bo głównym celem, prawda, jest o oczywiście gier, tak? Więc jakby same, gier, same gry zostawimy na za chwilkę. Chciałem was zapytać, nie wiem, y, y, Piotrze, co uważasz za taki najbardziej istotne, najbardziej istotne wydarzenie powiedzmy 2013 roku. I no powiem by... Ci, że moim zdaniem ono się rozciąga na kilka podwydarzeń, czyli wszystko związane z wejściem nowych konsol. Od tych pierwszych yy, prezentacji ich, yy, szałów w internecie, który się rozlewał na temat tego, co to będzie z Xboxem, co to nie będzie, wszystkich mniejszych i większych afer jakichś tam twitterowych, nietwitterowych, bo to się tak naprawdę cały rok płynnie to trwało chyba od lutego. Pamiętam, -hmm. kiedy tak. było pierwsze pokazanie no od lutego. Aż to premier konsol w listopadzie, więc to jest raczej definitywnie najważniejsze wydarzenie w tym roku. Mm -hmm. Przynajmniej w świadku growym. Miesławie? no, zdecydowanie tak, tak, tak samo premiera nowych konsol wydaje się najważniejszym wydarzeniem w tym roku, no i raczej nic, znaczy w zeszłym roku raczej nic innego nie było ważniejsze z punktu widzenia gracza, no bo jednak dwa nowe sprzęty wchodzą na rynek i dwie, dwie nowe platformy które, które będą bardzo ostro rywalizować, niestety trzecia platforma która weszła rok wcześniej wydaje się powoli dogorywać, mówię tu o Wii U, tak kto, którego jestem no, małym fanem, że tak powiem. Po prostu na nie świetne gry, które jednak kupuje mało osób, i to jest problem. No tak, ale właśnie, gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest tych kilka tytułów, o których tak mówimy, że bardzo na nie czekamy? No, na przykład kolejna część Metroida. No właśnie, gdzie no. jest? Nie Wiesz, nie oni, bo ja, ja słyszę takie głosy, pewnie też się z tym spotkaliście, że no niektórzy mówią, że Nintendo powinno właściwie zrezygnować, jak Sega z, z rynku sprzętów i, i tak naprawdę wejść i sprzedawać Mario na każdą możliwą platformę, no bo wiadomo, każdy chce na os zagrać w Super Mario, nie, nikt nie pogardzi na Playstation czy na Xboxie, więc dla nich to by było, nie wiem, kolejna nam góra złota, tak? Ale z drugiej strony przecież Nintendo zawsze zarabiało jednak na sprzęcie no na, przede wszystkim, dalej zarabia na, na przykład na 3DSie, który sprzedaje się na przykład w Stanach fantastycznie wręcz mhm. i Europa może troszeczkę dołuje pod tym, pod tym względem, natomiast w Stanach 3DS to jest chyba w tej chwili jedna z najlepiej sprzedających się platform i wychodzi mnóstwo świetnych gier mhm. i 3DS tak samo miał pierwszy rok fatalny wręcz mhm. I dopiero, dopiero w tym roku, w 2013 zaczął odzyskiwać impet, że tak powiem i, i sprzedaje się świetnie Mam nadzieję, chociaż to jest bardzo mała nadzieja, że podobnie będzie w tym roku z Wii U, natomiast jakby nie widzę tytułów, które mogłyby pociągnąć, no bo mamy tego Donkey Konga, który 2024 wychodzi, natomiast no później są dla, dla hardkorowców tak naprawdę Super Smash Bros. i e, jest znaczy dla hardkorowców tej gry, bo to mm -hmm. jest taka dosyć, dosyć wymagająca pozycja, plus, plus jest Mario Kart, to właśnie nie ma Metroida, nie ma w zasadzie wsparcia ze studiów takich niebędących Nintendo lub nienależących tak. do Nintendo to wygląda dosyć słabo jak popatrzę na, na to, że Call of Duty nowe sprzedało się na Nintendo chyba 1% całości sprzedaży mm. to samo z Assassin's Creed, to samo ze Splinter Cellem no to jest, to słabo po prostu to jest słabo. ta konstrukcja nie niesie z sobą Takiej, takiej, takiej nowości, jaką było samo Wii. No, ale to też pokazuje, właśnie można udowadniać, że, że Nintendo po prostu na początku z Wii fantastycznie jakby stworzyło albo, nie wiem, odkryło tą niszę, która później się tak. okazała nie być niszą, tylko właśnie całym segmentem rynku, czyli, czyli takie gry nie gry, no nie jak to powiedzieć, ale nie takie właśnie gry, które, które tacy hardkorowi gracze uwielbiają, czyli właśnie Call of Duty, Gears i tak dalej, nie? Tylko po prostu właśnie te wszystkie takie rekreacyjne gry, takie party game. I to fantastycznie yy, jakby un, no, wywindowało Wii do bycia konsolą właśnie numer jeden, mimo że właśnie te gry były tak, tak inne. Ale nagle oni postanowili zrobić taki zwrot, wrócić do tego hardkorowego gracza i zaprezentować coś, co stanął na takim, jak to się mówi, na płocie, tak? Jedną nogą oni są niby nadal z tym Wii, czyli są w tym, tym takim te party game i tak dalej. Nadal się kojarzą ludziom z tym, ale znowu tak mało jest tych gier, że ludzie nie dostrzegają tego, że to jest po prostu nawet kolejna konsola, że kolejna generacja Wii U, tylko bardziej jako coś, jako dodatek, taki Wii Board, czy tam Wii Fit, Fitboard, czy jak to się tam nazywa. No to jest związane też z moim zdaniem fatalnie dobraną nazwą i źle trafionym no tak. marketingiem, jeśli do tej pory różne sieci sklepowe nie potrafią, w Stanach zwłaszcza, nie potrafią rozróżnić pomiędzy Wii a Wii U, znaczy, że Nintendo ma problem z jakimś przekazem, tak, z komunikacją, tak? Jeśli powinni to nazwać, nie wiem, chociażby Wii 2, albo, albo w ogóle wymyślić nową nazwę, tak żeby odgraniczyć poprzednią konsolę od tej, tak żeby konsumenci wiedzieli, że nie jest to dawna, poprzednie Wii, U, tylko, coś zupełnie, poprzednie Wii U, tylko coś zupełnie nowego, tak żeby też trafić do nowych odbiorców, a, a tak naprawdę to z Wii U nie zagospodarowali tej niszy, którą stworzyli sobie za pomocą Wii, tylko trafili do tych swoich najbardziej hardkorowych odbiorców, którzy kupują wszystko, co mają Nintendo, tak? No to um, da, się... Ale na dobrą a... sprawa czy oni mogli zagospodarować tę niszę jeszcze raz? Wydaje, się, tak, że... Że... Da, wydaje mi się, że mogli. Wydaje mi się, że też mogliby Popatrzcie, jak popatrz na tytuły z Wii, tam jest bardzo dużo tytułów robionych nie przez Nintendo, które się dobrze sprzedawały. Więc... No to o czym że... mówił Michael Pachter, prawda? Czyli Wii HD. Tak. No to jest właśnie jakby jeszcze raz sprzedanie tego samego, tym samym klientom, ale no bez odchodzenia w zupełnie strony, stronę, bo ta druga noga na tym płocie to jest właśnie noga, która siedzi tam, gdzie są te gry typu Assassin's Creed właśnie, typu Call of Duty, ale okazuje się, że tam no nikt nie kupuje Wii U dla tych gier. Ktoś chce grać w takie gry, kupuje PlayStation i kupuje Xboxa. Ale wiesz, Nintendo miało ogromną szansę miało ogromną szansę zarządzić jako pierwsza konsola nowej generacji, gdyby moim zdaniem, gdyby po prostu zrobili tą konsolę mocniejszą, tak, gdyby może niekoniecznie tak mocno, jak są obecnie PlayStation 4 czy Xbox One, ale, ale zdecydowanie mocniejszą niż jest Wii U, która jest, jak czytałem, różne raporty programistów i, i opinie, jest konsolą dosyć też trudną w programowaniu, żeby z niej coś wyci wycisnąć, potrzebne są odpowiednie umiejętności. Wii, Nintendo nie zrobiło też nic w zasadzie z infrastrukturą sieciową, tak, to jest, to jest Kolejny, kolejny problem. I jak ostatnio czytałem wypowiedź pana Satoru Iwaty, który stwierdził, że może nie do końca rozpoznali to, czego pragnie zachodni konsument. Tak? No właśnie, bo ale to jest. Ale na swoim rynku, na Japonii. Ale tu się 100% zgadzam właśnie z tym, że, że ten zachodni konsument jest tak inny od tego, tego japońskiego konsumenta. Tak? Bo, to jest, bo to są te różnice kulturowe, którym no ktoś, kto, kto, kto powiedzmy podróżuje do Japonii, widzi, jak ludzie żyją, nie to, co my, bo my znamy Japonię, powiedzmy, z, z, z tych, tych migawek, z przekazów różnych, za nim tak? to jest tak jakby taki, takie wyobrażenie o Japonii, ale ta, sama, ta Japonia, która tam jest to, jest, to jest tak zupełnie inne miejsce, nie wiem, czy kiedyś czytałeś taką książkę, chyba Bezcenność Tokio. Tak, nawet mam. Tak, to jest, to jest książka, która pokazuje jak, jak zupełnie inni są Japończycy od, od, od, właśnie od tej decyzji jest, zachodu, jak to się to różni od Japonii. lata To jest początek lat 90., tak? to jest koniec 80., początek 90., jednak to jest 20, ponad 20 lat temu. Mhm. Troszkę się chyba zmienia. No może tak, może te właśnie social media tam jednak zarządziły, ale zawsze było tak, że oni byli do przodu na przykład, nie wiem, z social mediami, z komórkami, z tymi, z tymi takimi, że jakby connectivity, czy jakby to można powiedzieć było, czyli to, to jak oni korzystali z różnych rzeczy, z różnych narzędzi, oni tam byli z tym do przodu, ale jednak to jest takie dosyć, nie wiem, ja, ja mogę mówić na wyraz, ale wydaje mi się, że takie nieśmiałe społeczeństwo i na przykład oni chyba by nie przyjęli Albo nie, nie przyjęli chyba do tej pory. No, czegoś takiego, co jest na przykład dla nas naturalne. Czyli jak gramy w Xbox Live, na przykład w Call of Duty, to wiecie, co się dzieje, prawda? Że tu jesteś rozwydrzeni nastolatkowie, tu ktoś tam kto próka do mikrofonu, tam beka, tu coś, coś się dzieje, ktoś wyzywa, tu lecą jakieś najgorsze obelgi i tak dalej, że My już jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, mają już taką skórę, że nas to specjalnie nie rusza. Dla nich oni jednak chyba inaczej to, to odbierają, dlatego na przykład Nintendo to swoją tą infrastrukturą sieciową ma te wszystkie friend kody i tak dalej, które sprawiają, że naprawdę trzeba się napocić, żeby zacząć z kimś grać yy, yy, przez internet i, i tak dalej. No ale to jest oczywiście... Temat, temat rzeka moim zdaniem takim, taką ciekawą sytuacją, oczywiście też związaną z, z wojną konsol no to było to, co się działo czy, jeśli chodzi o gry używane, tak? czyli że ten rynek wtórny i DRM-y i cała ta wojna z, z wymaganiem połączenia stałego połączenia z internetem do, do grania w gry. No, to, to było ciekawe, prawda? że wreszcie widzieliśmy, że trochę życia pojawiło się jakby trochę żaru jeśli chodzi o, o, o, o gigantów, że oni jakby w, w pewnym momencie nie, nie mogli tak na laurach sobie osiąść, no nie, okej, okay, wprowadzamy nowy produkt, będzie jak będzie, tylko trzeba znowu walczyć o klienta i oferować mu powiedzmy coś, co, co on chce, a nie to, co nam się wydaje, że, że będzie dla niego najlepsze. Nie? I to, to jest dosyć takie moim zdaniem istotne. No ale pod koniec roku też mm, nie wiem, oglądaliście VGX? Tak. Spikes Awards? Tak, tak. Znaczy, ja, ja chyba jestem jednym z niewielu ludzi, mi się podobał Akat, ten prowadzący. Miałem na imię chyba Holna nazwisko, ale się nie pamiętam. Jeff, Jeff Kelly tak. i ten drugi, właśnie z serialu Community. Znaczy tak? ja nie, nie pamiętam, jak się nazywa. Serialów Serialu nie, nie oglądałem nigdy, więc y, ja to tak trochę powtarzam, bo akurat wiem, że ten aktor tam gra, ale generalnie moje on był relacyjny, tylko że oczywiście no, niektórzy bardzo źle znosili to, że on tak ciągle po tym y, Jeffie jechał. No nie, i tak się śmiał, że on jest tam ubrany na cebulkę i ma 15 warstw, że koszulek, swetrów i tak dalej, kurtek. Ale całość moje zdaniem była fajnie na ludzi prowadzona, zupełnie inaczej. Nie było takiej gali, chociaż była ta osobna scena, gdzie były te koncerty, gdzie po prostu kolesie, jacyś raperzy chyba mówili, co im tylko e, wiesz, ślina na język przyniesie i, i, i to wyglądało coś komicznie. No ale było parę rzeczy fajnych no, i, i, i na przykład strasznie mi się podoba no, parę zapowiedzi, które tam się pojawiło, na przykład No Man's Sky. Tak. To było bo takie zaskoczenie, prawda? rok można powiedzieć. Man's Sky, Sky to o, jest dość ambitny projekt, który robi grupa bardzo grupa mały zespół deweloperski. Tak? Czterech chyba, których zresztą zalało ostatnio. Więc. Mhm. Dwukrotnie zalało nam. No. No. Po powodzie są w Anglii, więc <laughs> mają pecha, że ich zalewa niestety. Mhm. Ale ta gra w ogóle ja, mi się bardzo podobało, jak on opowiadał o tym. Taki trochę nieśmiały tak ten deweloper, tak, jeden z tych, tych twórców tej gry, ale ta inspiracja, o której ja mówię, tak, czyli to takie science fiction ty, nie typu Dick, typu Asimov i tak dalej. I, i grafiki Chrysia Fossa na przykład. Też, tak, tak, tak. Jak sobie przypomnę, jak pierwsze numery fantastyki w latach 80-tych wychodziły właśnie z, gra, z grafikami Chrysia Fossa, no to, jest, to jest science fiction, który do mnie bardzo takie bardzo Takie niedystopijne, mhm. takie science fiction, które pokazuje nadzieję na przyszłość i to, że jednak będzie dobrze i że ludzkość podbije kosmos i ba barwne kol i kolorowe science fiction. Ja mam, bo ja mam zawsze taką, znaczy zawsze, od jakiegoś czasu mam taką wizję po prostu bardzo pesymistyczną, że już wydaje mi się, że jednak chyba straciliśmy tą naszą okazję, żeby wyruszyć gwiazdy, bo w pewnym momencie już będzie za późno nie będzie wystarczająco, nie wiem, czy środków, czy materiałów, żeby zbudować choćby taką bazę na Marsie, czy, czy, czy ja już na Marsie, na Księżycu, żeby wydostać się i zacząć mieszkać gdzieś poza, poza Ziemią, no to już, jest, to już jest mrzonka w tym momencie i to tak, tak, mi to jest smutno i zaczynam właśnie tak, specjalnie nastawiam się, że jak czytam książkę science fiction, to, to mimo, że oczywiście tam jest ta fabuła, która jest, to jest, jak z filmu przygodowego, to jednak ten opis świata, szczególnie w książkach Kima Stanley'a Robinsona, no traktuję jako, to jest powieść historyczna, oczywiście dziejąca się w przyszłości, więc no, nie jest historia, to dopiero się wydarza, ale po prostu obiecuję sobie, że, znaczy tak sobie wyobrażam, że to jest ta przyszłość, dlatego yy, na przykład koncepcyjnie uwielbiam Eve Online, chociaż osobiście ja nie mogę w to grać, jestem za dużo tam jest po prostu skomplikowanych rzeczy i ostatnio kolejna bitwa, która yy, była na 3000 statków, nie wiem czy słyszeliście czy nie? tak, wczoraj, to ja włączyłem sobie żeby ją obejrzeć, to na mniej więcej wygląda tak, że masz cały ekran wypełniony jakimś, jakąś taką białą poświatą, a w środku jest mnóstwo kropeczek. I te kropeczki są podświetlone, bo żeby wiedzieć, które z tych kropeczków to są statki. i generalnie to po prostu wygląda bardzo, bardzo nie, nieciekawie. Chociaż później, jak ktoś robi raport z takiej bitwy, ciekawe zdjęcia, jakieś fajne ujęcia, ktoś tam na przykład nagrywa różne, co ciekawsze nie wiem, potyczki, no to już znowu, znowu po prostu taki właśnie fan science fiction we mnie się odzywa i mówię, że kurczę, jednak, muszę, jednak bym zagrał to, ale z drugiej strony ten, ta, ta racjonalna część mówi, że jednak to nie, to nie, jest, to nie jest... Wtedy to, to się... dla odmiany przerzucasz się na oglądanie fragmentów Star Citizen'a, tak? tak? Tak, tak, bo Star Citizen to też jest obyczne, gra, ale właśnie to, co mi się podoba No Man's, no Man's Sky, że, że to jest gra, która mimo tych ambicji o tych rzeczach, które opowiadali, że tam właściwie nieskończona ilość światu, że to wszystko będzie się proceduralnie generować, że tam nic nie jest zaplanowane, nic nie ma, nie ma jakiegoś większego ograniczenia, że to będzie tak, jak trochę jak Elite, taka stara gra, nie wiem czy, czy kojarzycie, I Elite albo Final i Frontier. To jest tak? tak, że tak. To to są, to są... Breiber, który teraz prawdopodobnie który teraz robi trójkę. Dokładnie, bo to są gry, które jakby generalnie można w nie grać w nieskończoność, bo te światy mogą się generować, te gwiazdozbiory i tak dalej, więc... Akurat w Frontier ten wszechświat nie jest... Znaczy on jest proceduralnie generowany, natomiast jak już się raz... Znaczy Aha, tak. Po odpaleniu gry ten świat jest stały, dla każdego gracza jest ten sam, tak? To nie jest tak, że... Mhm przy każdym odpaleniu gry masz inny świat on już jest raz stworzony, tylko na przykład dla mnie Frontier to jest jak, jakieś absolutne mistrzostwo kodowania, bo cały wszechświat i cała gra się mieści na jednej dyskietce od tak? W sumie jest to jeden, jeden plik wykonywalny, który ma tam 600 czy 700 To jest nieprawdopodobne jak, jak mistrzostwo to zostało tak. przygotowane. No ja Zobacz, pamiętam to jest na wielkość obecnej Tak, Stary dobry czas, jak jeszcze siedziałem demo scenę, bo ja nie wiem jak to teraz wygląda no to były te różne prawda, kategorie i robiło się na przykład, czy nie wiem, Intra, 4K, czy tam To Obejrzeć okay. sobie, na YouTubie możesz obejrzeć, zwycięzca ostatniego demoparty, demo pamiętam chyba w Szwecji, 4, 4 kilobajty. Hmm to jest niewiarygodne. To ci ludzie mogą zrobić, w, tak. mając, nie wiem, tam jedną stronę, na cztery kodu. No, jeśli tak to, jest, z to jest niewiarygodne. Więc. Fakt, że wiesz tam 99% z materiałów jest generowana właśnie proceduralnie, czyli mhm. są jakieś, nie wiem, nie jestem programistą, więc jeśli jest jakiś programista, mnie słucha i mówię głupoty, to proszę mnie nie bić od razu. Ale wydaje mi się, że to jest, są jakieś odwołania do procedur, nie wiem, do, do, do, do, do kodu zapisanego, nie wiem, wewn wewnątrz procesorów, czy wewnątrz karty graficzne, które coś tam generuje, bo hmm. nie jest możliwe st st st stworzenie na przykład gry w 4 kB, która ma jest wygląda jak, nie wiem, jak taki klon Quake'a, w pełni oteksturowany z muzyką i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Niesamowite to jest. Dokładnie, więc no, ten rok może jeszcze nam przynieść dużo ciekawych rzeczy, 2014. Ja na razie, jak mówię, troszeczkę obserwuję ze zboku na to, co się dzieje z nowymi konsolami, bo można powiedzieć, że trochę, trochę taka posłucha jest, nie? Jak to jest tam, Rysławie? Masz co grać, jeśli można tak powiedzieć, na Xboxie, one i na, na PS4? Czy więcej, chyba, częściej włączam Xbox One? Bo ostatnio wymaksowałem taką przesympatyczną grę, która się nazywa Max and Secret of the Brotherhood. Mhm. E, świetna pozycja. Tak, dla fanów platformowych i geologicznych bardzo polecam. E, jest bardzo dobry Dead Rising. E, czekam na FIFA którego, tylko to mam problem, na co, na co kupować, tak? Czy kupić na PlayStation 4, czy kupić na Xbox One'a. Wyleży, czy zwracasz uwagę na rozdzielczość. Wiesz, zwracam uwagę na rozdzielczość, tak, oczywiście, jakby przyjemność gry jest ważna, natomiast w poprzedniej generacji nie miałem tego problemu, bo jednak większość gier mu multiplatformowych lepiej wyglądała na Xboxie 360. Teraz chyba to się może odwrócić i większość multiplatformowych będzie lepiej wyglądać na PlayStation 4, natomiast system jakby przyzwyczajony do interfejsu X, X, Xboxa do osiągnięć Xboxowych i tak dalej. To jest, to jest coś, co, co mnie przy, przekonuje do Xboxa, natomiast rzeczywiście na razie chyba mam, mam dwie gry, które widziałem i na łanie i na PlayStation 4, czyli Battlefield 4 i FIFA 14. O ile w FIFA 14 nie widzę żadnej różnicy, natomiast Battlefield 4 no, wygląda ciut lepiej na, na Playstation 4 nie to, że na Xbox One wygląda źle bo wygląda też bardzo dobrze mm -hmm. natomiast mm -hmm. wydaje mi się, że, że właśnie to chyba jest wyższa rozdzielczość na czwórce i mm. troszkę chyba płynniej to wszystko działa ale gram na, głównie właśnie na Xbox One no. tak, tak, tak, tak to mm -hmm. jest. dobrze panowie, czyli co zapomnijmy jeszcze możemy najwyżej później wrócić do tego, jeśli nam coś się przypomni jednak najważniejszym są gry tak więc e, ja tak sobie przygotowałem e, tę listę, aby ją czytać od tyłu, więc zanim dojdziemy powiedzmy do tej, do tej gry, która według słuchaczy została uznana za najlepszą, no to tak powoli, powoli e, od końca sobie pojedziemy. E, tylko te tytuły, które miały przynajmniej więcej niż, niż parę głosów oddanych na, na nie, tylko te tytuły znalazły się na liście. Wszystkie takie tytuły, które miały powiedzmy jeden głos czy dwa, czy coś takiego, to nawet one się nie sumowały, żeby, żeby się znalazły na, na no powiedzmy w pierwszej trzydziestce, więc no niestety jest parę takich gier, które rzeczywiście są bardzo ciekawe, ale z jakiejś przyczyny na przykład nie, nie zostały, nie zostały no, na tyle docenione. Ale żeby nie zdradzać specjalnie, to nie powiem jakie to tytuły znalazły się na liście, najwyżej później o kilku tytułach wspomniałem. Na pewno wy macie swoje typy. Słuchajcie, którzy głosowali też pewnie chcieliby zobaczyć jak to ich zestawienie wygląda w, w, w tym rankingu. Więc yy, zaczynając od miejsca ostatniego na liście, yy, ostatnim grom jest Crisis 3. 3. <laughs> I trochę szkoda, ale w sumie no to, że ona się znalazła w ogóle na liście na miejscu 30, no to też pokazuje, jak, jak gdzieś ta seria przestała wyznaczać cokolwiek. Kiedyś to, był, to było coś, co powiedzmy pokazywało jak... jak ma, znaczy pierwszy Crysis oczywiście. To była gra, która rzeczywiście bardzo, bardzo mm, no, mm, dobrze się starzeje, się, można tak powiedzieć. Nawet teraz pewnie jakbyś na swoim Ryszardzie nowym Steamboxie odpalił Crysis pierwszą część. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Chyba to zrobię. Dzięki. To ona mogłaby <gry> wyglądać i pewnie wygląda lepiej niż na przykład Crysis 2, który był robiony już w nowym silniku, takim pod konsolę, więc ja jestem wielkim fanem pierwszej części. No ale trzecia część Rozczarowuje. Kolejną grą na miejscu 29. jest SimCity. SimCity. Nowe i, i tutaj chyba pewnie nikt nie oczekiwa, że będzie wyżej. No, nie, graliście w SimCity? To nowe? Tak, grałem i to nawet dość długo powiem Ci. To była jedna z pierwszych gier, którą kupiłem po zmianie laptopa. Więc ominęła mnie cała ta gorączka z niedziałającego etapu gry. Mhm. Tylko tak. już był to produkt skończony na to i bawiłem się bardzo dobrze i nawet u mnie na mojej osobistej listy znalazł się dużo wyżej niż na 29 miejscu. Mhm. Ja nie grałem, więc się nie wypowiem. Więc... Ja też nie. Ja, znaczy ja jestem generalnie takim, takim fanem, że jak już mam grać w takie gry strategiczne, ekonomiczne, to, to jednak wybieram takie produkcje typu cywilizacja nad, nad City. Chociaż to City, ja dużo się nasłuchałem, bo hmm. po prostu jak to wygląda. Czy wiesz, to mnie zniechęciło, to główny, wiesz, te małe główny, miasta, no, to małe miasta, no panie. Właśnie główny argument przeciwko był to, że to są małe miasta, natomiast jeżeli tak jakby zaakceptujesz to i zmienisz swój sposób gry, to ma to duży sens. Hmm. Wtedy skupiasz się nie na budowie miasta, tylko na budowie regionu i wiesz, robisz sobie hmm. jedno miasto, które jest typowo górnicze, tylko i wyłącznie po to, żeby kasą zasiliło to a drugie miasto, które robisz turystyczne. No ta, a ale trzecie robić miasto gilowców. No nie, no to po prostu inny, inny model gry tak naprawdę. No tak, ale nawet jeśli miałbyś robić te regiony, to te, to te miasta są po prostu tak proporcjonalnie, one są małe. no to, to, to, takie, to była po dzielnica w sześciu godzinach gry, pięciu, sześciu godzinach masz zabudowany cały region i musisz się mocno zastanawiać, jak umieścić tu kolejne budynki. Mhm. Znaczy, ja bym to powiedział, że to są takie, takie wioski z dużą infrastrukturą, o, tak powiem, bo, bo one są malutkie, no ale to... W ogóle SimCity oczywiście było bohaterem jednego z największych skandalów, skandalów DRM-owskich. No. E, to tak, to też taki bohater. E, 28 miejsce Rogue Legacy. I ja niestety nie grałem w tę, grę, ale dużo słyszałem przyjemnych rzeczy. Ja nie grałem. Akurat mam to na moim Steamboxie, ale tylko moje, st moje starsze dzieci. Tak, że twoja karta pociągnie taką grę, jak Rogue Legacy. <laughs> Jest. Paruje, paruje, dym leci, ale mimo to ta grafika 2D jakoś jakoś daje radę i potrafią wyświetlić ją na, na telewizorze. Tak naprawdę ja grałem tylko chwilę, natomiast moje starsze dzieci bardzo w przerwach między Minecraftem a Skyrimem mhm. odpala sobie właśnie Rogue Legacy i to jest bardzo przesympatycznie zrobiona gra, naprawdę. Trudna jak diabeł i bardzo wymagająca, natomiast daje też dużo dużo frajdy. Ona wciąga, prawda? Bo... Wciąga, tak prawda. Troszkę, bo, troszkę wciąga jak spalanki. tak? Nie mhm. wiem, czy galiście w spelanki. Ja ja grę nie grałem i w Rogue Legacy, i w Spolanki, i o. Rogue Legacy jest bardzo, bardzo przyjemne. No, na się... Spędziłem wiele godzin i Rogue Legacy ma podobny troszkę taki właśnie typ wciągania. Czy Bo tam rozgrywka potrafi trwać 3 minuty, czy 5 minut, jeżeli tobie nie pójdzie, yy, przez co motywuje do tego, żeby zacząć jeszcze raz. I nagle ta kolejna trwa 2 godziny. Mhm. Czyli wciąga jak bagno, można powiedzieć. Tak, ma potencjał, zdecydowanie. Czekam tak. aż wyjdzie, bo jestem przekonany, że wyjdzie też na konsolę, tak? czekam, czekam mm -hmm. kiedy. Chociaż w sumie teraz jak mam na Steamboxie. A, osiągnięcia, osiągnięcia i trofea, tak. No ale masz Steamowskie osiągnięcia. Ja, ale te Steamowskie osiągnięcia. W ogóle nie wiem, nie wiem czy wierzę, ale w ogóle na Steamie. i to też jest takie, to też jest właściwie odkrycie chyba właśnie minionego roku. To są te wszystkie karty, te GameCasts, te tak, trade cards. Mam tego nie wiem, co z tym robić. Ale to się sprzedaje. to zarobisz fortunę na tym. Ja, ja zarobiłem zarobiłem przynajmniej... Ja, co ostatniej to było chyba. 18 centów. Czy, no to jest czy... bardzo dużo, to jest bardzo dobra, dobra cena. Ja, ja zarobiłem na swoich kartach wszystkich jakieś 3 euro. Fantastycznie. No 3. Co oznacza, że kolejna gra mi kosztowała od te 3 euro mniej. No i to jest, to jest akurat um, coś, co wiesz, w momencie, jak jeszcze dodatkowo połączysz y, tą, y, tą kasę, którą właściwie dostajesz z grania, tak? z takim, y, no, no nie testerem, prawda, bo grasz, no, ale jeszcze, ale płacą ci za granie, czyli marzenie każdego. To, to łączysz to z jakąś promocją typu minus 80% i prawie gra za darmo. Więc jest fantastycznie. Kolejna gra na liście na 27 miejscu: Total War 2 Rzym. Czy Total War Rome Rzym 2, Rzym. Tak, albo Rzym 2, Rome 2, Tak, tak, dokładnie, to Kolejny e, mojej aferki. No właśnie to chciałem powiedzieć, że to był ta, ta, ta, ten skandal, ta afera dziennikarska, czy Piarowska. Pier, e, można Chodzi o nazwy? pamiętam. Nie no, chodziło o tą, tą słynną sprawę, gdzie Rome. wysłano listy. zaproszenia tak. z wyjazdem, tak? tak. Zaproszenia do, do na... Włoch, no. bijcie się, najlepsza oferta wygrywa spa, drinki. No, wilk z Wall Street, no, po prostu. Wystarczy trafić głową w sam środek i można jechać na cały dzień pisać o jednej grze i świetnie się bawić. No, ja nie grałem. Że... Też, nie grałem, Też nie grałem. Sprawa załatwiona, 26 miejsce. Tear away. Wstyd przyznać, ale nie grałem. Jest na liście zakupów na PSW. Słyszałem same dobre rzeczy, natomiast z tych gier jest, są tak ogromne ilości do przejścia, że jeszcze nie miałem, nie miałem szansy zerknięcia na Tear Away. Tak? Bo to jest Tear, a nie, tear. A, tear away, tak. Tak, bo to jest o odrywaniu, a Aha. nie o łzach. To jest gra, która podobno jest killer Appem. Na warto, warto się no, zainteresować to, jeśli ktoś to, ma Wite, bo no właściwie to jest, jest cele, mało takich gier typowych no teraz Wite się reklamuje jako taki, taki, taki, taki, taki gadżet do play, Playstation 4 jako taki dodatkowy tablecik do remote playa, a tu przecież jest mnóstwo fajnych gier i Teraway jest jedną z nich nie wiem czy Piotrze ty grałeś w Teraway? nie, nie, ja też jestem u mnie dokładnie na liście zakupowej bo ja z tytułami na Witę, to mam bardzo długą listę Poprzednie. jest problem z witą i moim zdaniem sobie trochę Sony strzela samo w stopę tym, że tych tytułów na Vita nie jest tak dużo a, no a większość loduje w plusie, nie? większość loduje w plusie, dlatego większość osób po prostu czeka, aż dany tu się tak. pojawi ostatnio się pojawił Soul Sacrifice, jeszcze miesiąc temu się zastanawiałem, a może to kupię, bo to fajna, fajna gra no i poczekaję chwilę i jest w plusie i nie, nie motywuje mnie to wcale do tego, żeby kupować kolejne tytuły, bo myślę sobie hmm Lepszy tytuł pewnie trafi do plusa, więc znaczy, począłem go kupować. Znaczy ja Soul Sacrifice bardzo chciałem, bardzo chciałem zagrać tę grę, ale zagrałem w demo i ta gra w ogóle do mnie nie przemówiła. Demo, demo jakoś zupełnie nie złapałem tej konceptu. Ja, gdzieś tam mi się wydawało, że nie wiem, czy ktoś tak wspomniał, czy, czy być może to była moja wyobraźnia, że to jest taki Dark Souls... Nie, to na, jest taki The Hunter bardziej. Tak, tak, dokładnie, więc okazało się, że to jest zupełnie nie moja bajka i, i, i nawet teraz jak ona jest w tym, w tym plusie, to niezupełnie im zainteresowało. Musiałbym znowu tam tego odnowić sobie abonament do plusa, bo jednak yy, jedynym czynnikiem tak naprawdę najważniejszym, jeśli chodzi o gry, to jest czas, że czas jest teraz mniej, a tych gier jest mnóstwo. W pewnym momencie nawet y, nie wiem, czy nie dojdziemy do takiego momentu, że tak naprawdę to może już fajnie by było, jakby na przykład gry w ogóle nie wychodzili na przykład przez, nie wiem, przez dwa lata, jeśli trzeba <laughs> nad, nadrobić zaległości. To byłoby najlepsze. Yy, o TeraWay... Yy, jeśli chcecie posłuchać, to na pewno w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach o tej grze rozmawialiśmy z Michałem, więc tam odsyłam. Kolejny tytuł: Miejsce 25 Don't Starve. Też przyjemne. Ja, Grałem przez chwilę jedną, także też trudno mi się wypowiadać. Nie przemawia do, do mnie do końca styl graficzny. Mhm. Koncepcja jak najbardziej styl graficzny mniej. Może później jakbym troszkę więcej pograł, zawsze teraz wyszło jeszcze na PlayStation 4 w takiej wersji rozbudowanej troszkę. Mm -hmm. Więc może jeszcze dam szansę, ale by, musiałoby się przebić przez kolejkę innych tytułów. Nie, ty Piotr, grałeś do Star, tak Ja grałem trochę, trochę więcej, ale też nie tak bardzo dużo, żebym był kompetentny w wypowiadaniu się na jej temat. Mm -hmm, mm -hmm. Spoko. Kolejne miejsce, 24. Dragon's Crown. I to chyba jest gra tylko znana z tego, że kolejna kontrowersyjna sprawa się z tym wiąże, czyli seksizm. Nie wiem, czy znaczy wiesz, te osoby, które w nią grały, wypowiadały się hurror optymistycznie i to też jest z tej mojej listy Sami chciałbym słyszycie. się zakupić. Wszyscy myślą tak, na... No, nie, nie wiem, my jakoś, jakoś mnie obrazki też nie przekonały. mówić, ty, taki gier jest chyba całkiem sporo, więc taka typowa Japończyzna też udaje. To jest taki Dragon Axe, tylko oczywiście ze współczesną grafiką, i, i, i, i, i ja akadowieruję takie gry. No, tylko że akadu, Słucham, jakaś... w tle dosyć intensywna mechanika arpegowa siedzi, bo, bo tak? to bardziej jest arpeg niż biotyka. Serio? A to może, może, może się zainteresuje bardziej w takim razie. Tak, ja, ja słyszałem te, to, co słyszałem od osób, które grały, to naprawdę były bardzo zadowolone i że to nie jest głupi slasher, gdzie idziesz sobie w prawo i cały czas nawalasz, tylko tam trzeba i się zastanawiać jak jak to nawalać i zastanawiać się nad i dobieraniem i ta mechanika rpg która jest w tle podobno, jest całkiem, całkiem przyjemna. No ale w ogóle te, te ataki, że ta gra jest seksistowska i tak dalej, ja nie wiem dlaczego teraz się tych biednych twórców czepiają, bo to przecież okładki książek, fantazy. Nie wiem, lat, ja może za daleko sięgam, ale nie wiem, lata 60., 70., 80., przecież to był tam te, te, te, te, te wzbroje dla kobiet, które właściwie to mógłbyś tam może za dwie jakieś dwugroszowe monety z, tych, z tej, tej miedzi wykuć czy coś takiego, wybić, no to jest, to jest wszystko. No ale to, no to jest taka, taka moda, no nie? Bo... Ale wiesz, świat się zmieniło, od lat 70-80 i to bardzo mocno. No tak, no teraz to takie metalowe birkini i tak dalej zamiast normalnego bikini. Tylko oczy, bo no szkoda trochę, no, że tak, tak jest. No ale rzeczywiście ta wrażliwość tak poszła w zupełnie inną stronę. Z jednej strony społeczeństwo, yy, znaczy Wszyscy chcą, żeby to społeczeństwo było bardziej otwarte, bardziej tolerancyjne. No, nie chcę tutaj tych, tych modnych ostatnich słów na jedynkach wymieniać, które, które ostatnio tą taką dyskusję czy w polityce, czy w mediach wywołują za żartą, ale generalnie to są takie skrajne rzeczy. Tak? Z jednej strony chcemy, żeby właśnie było równouprawnienie, żeby było wszystko cudownie, kobiecie, mężczyźni, a tutaj prawda, rozebrany ale Zresztą <głos> to była ciekawa afera. To jak ktoś chce, to niech sobie poczyta Dragon Scrum. E, e, afera seksistowska. Na pewno jeden elaborat powstał na ten temat, bo to taka kontrowersyjna rzecz. Kolejne miejsce, 23. Arma 3. I to jest ciekawe, bo to jest chyba gra, która jest chyba niedokończona, skończona. Ona jest, nie wiem, czy ona już jest w pełni wydana, czy nie? Czy to jest early access? Chyba nie. To jest w pełni wydana gra, ale tak naprawdę podobno nie ma kampanii. To jest jakby taki silnik, taki Minecraft, tylko że militarny całkowicie. I, i, i dopóki nie powstanie Daisy 2 na, na silniku Army 3, to, to nie wiem, e, jaki będzie los tego tytułu. Ja no wiesz, że Daisy zaraz weszło to takie standalone, więc... No właśnie. No jest... I będzie potrzebna Arma 3 do tego. No właśnie. Kolejne miejsce, 22. drugie, Anomali 2. No i prawo, no, nisko troszeczkę, ale cieszę się, że, że jest na tej liście e, tak dobra gra. Aczkolwiek więcej czasu spędziłem z pierwszą częścią, tak? Oj, ja z za... jedynką spędziłem mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu spędziłem. i to na wszystkich możliwych platformach, bo grałem na, na Macu, grałem na iPhoneie, na iPadzie, na Xboxie 360, bo wyszło też w live i prawie wymaksowałem. Mhm. E, bardzo fajna gra, znaczy jeden kart, bo Dwójkę grałem mało, przeszedłem może jakieś 5 czy 6 misji. Nie dlatego, że mi się nie podobało, bo graficznie na przykład jest super, mhm. tylko jakoś, nie wiem, no, czasu zabrakło chyba po prostu. Nie wciągnęło mhm. mnie tak od, od, od razu i później było, był problem wrócić, ale teraz sobie znowu pobrałem na iPada i pewnie będę grał w przerwach między czymś innym. Mhm. Miejsce 21 Guacamele. I to jest gra, którą odkryłem dopiero niedawno tak na pewno, bo o niej już mówiliśmy nieraz, ale właściwie... jest razy... nisko, taka straszna szkoda. No tak, tak, ale to jest taka gra perełka, no tylko... No to jest, te, jak to się mówi, metroidalna gra, tak, albo e, e, Castle... K Kasselwaniowa, tak? Castlevaniowa, tak, czyli... Czyli mamy świat, który jest w miarę otwarty, ale pewne części są zamknięte, dopóki nie, nie, nie mamy pewnych mocy, które pozwolą się nam tam dostać. I zresztą, mi się bardzo ta gra podobała. Ona, miała, ona ma taki idealny dla mnie balans poziomu trudności, że właściwie nie, nie czujesz, że jest za łatwo, ale nie czujesz frustracji, kiedy przechodzisz kolejne etapy pod I... jednym, jednym warunkiem, że nie próbujesz zrobić tak zwanych treetops, które tam umożliwiają tobie odblokowanie drugiego zakończenia. To wtedy poziom trudności wleci pod sam kosmos. A cóż to za treetops tree jest? Jest to, taki, to, taki to. jeden fragment, jedna lokacja, w której tam się jednym z dodatkowych znajdzie, już nie pamiętam, bo ja w to grałem po premierze, takie A, jakieś tak, kule ja energii być. chyba. I żeby zdobyć ostatnią z tych kul energii trzeba pokonać poziom, znaczy etap platformowy, który jest porównywalny, po pierwsze jest dość długi, po drugie jest porównywalny, ojej, do zakończenia Midboya. No jest Więc jeśli chodzi o samą sobie grę, masz absolutną rację, w ogóle tam się nie da za bardzo za niczym zacząć, ani się frustrować, ale jeśli chce się przejść te treetops, to jest to mhm. masakra. Mhm. No i humor, wszystko jest naprawdę mega sympatyczny i teraz też chyba na wszystkie platformy jest na granie. Nie wiem, czy na e, Xboxie powiedziałem. Nie, gość. na Xboxie nie ma. Nie, nie ma. na Steamie Tak, ja i na strójce na tak, jest na pewno, na Steamie też. Warto się na pewno zainteresować, bo to jest e, taka mała perełka. A na, na, na wersji to nie, już nie pamiętam, czy ja kupiłem ją w, w Gogu, czy nie wiem, czy w GoGU, czy, czy w, w Humble. E, bundle Storze. I tam naprawdę to, to promocje, prawda, świąteczne. To za kilka dolarów właściwie. Więc naprawdę. No, ona to była w plusie. Tam, więc no. dosłownie za nic. Nie, no ja W ramach eponamentu, to... przepraszam. Nie mam, no właśnie. Nie ma nic za darmo w dzisiejszych czasach. Kolejne miejsce, 20. Brothers, A Tale of Two Sons. Ojej, szkoda, że tak nisko. Bo to u mnie i Guacamole i Brothers są na moim, w, to, w moim top ten. Bo to była gra, która była malutka, króciutka, bardzo jednego wieczoru się można z nią zapoznać, a zrobiła nam mnie dużo większe wrażenie niż dużo dużych, mm -hmm. nazwijmy to pełnowymiarowych gier. Stymulując, jest świetna gra dla, dla pianistów. Bo ona na dwie półkule, prawda, od razu. Więc i śliczna jest, ona ma zapierające dach, wdech ma momenty. bardzo przyjemną muzykę. Ja o niej opowiadałem swego czasu w odcinku bardzo dużo, więc teraz już nie będę się powtarzał, tylko ja powiem, że ja... dla mnie to dużo wyżej. Dla mnie była ta gra bardzo, bardzo miła, rzeczywiście krótka, tylko no smutna, strasznie smutna. I... Mhm. Jakoś tak, ja ogólnie nie lubię smutnych filmów, smutnych książek, smutnych, smutnych gier, a tutaj jednak było tak, tak trochę dół i zwłaszcza mhm. no, no, no pod koniec to, to mhm. jest coś co, co sprawia, sprawia, że pewnie do tej gry już nie wrócę. No, chociaż ten, ten czas, czas grania był bardzo fajny, sterowanie mi znaczy dosyć szybko się przyzwyczaiłem, nie miałem problemu, no i na końcu patent nie będę dużo mówił dla osób, które nie grały ale jest pewien patent, który usprawiedliwia całe sterowanie i jakby je... nazwijmy to um, wykorzystanie sterowania w narracji opowieści. Tak. Bardzo dobre wykorzystanie sterowania w narracji opowieści. I Chociażby dla tego patentu warto tę grę sprawdzić. Y y teraz, zanim przejdziemy do kolejnego miejsca, to ja chciałem y przejść prawda, do y takiej kategorii, która y powstała właśnie na potrzeby y reedycji pewnych tytułów. I mam tutaj listę y Kilku gier. Zrozumiałem mniejszą, dlatego że akad tych gier, które zostały jakby podobnie ponownie wydane, ale jakby tak w nowej edycji, na przykład, nie wiem, Definitive Edition, czy tam jak się ma nazywać ta nowa edycja Tomb Raider'a, no to wiadomo, że to można traktować jako nową grę, ale jednocześnie to jest gra, która wyszła w tym roku. Więc jakby mam kilka takich tytułów, które pojawiły się, prawda, w rankingu, no ale jednocześnie no, nie mogły wziąć udział w, w plebiscycie jako, że dyskwalifikowało je to że one już prawda, wyszły rok wcześniej albo, albo jeszcze mm -hmm. wcześniej, ale generalnie lista ta jest krótka i jak na szybciutku ją przedstawię to powiedzmy to będzie taki, takie małe przejście więc Deadly Premonition The Director's Cut na szóstym miejscu, wersja PC i, I PlayStation 3, 3. Mhm. grałem na Xboxa 360 jeszcze ja też się przyznam, że to jest gra, którą ja y, y, y, grałem oglądając y, na Giant Bombie y, te ich Endurance, en, Endurance run, czyli takie serie 100 czy tam 200 odcinków gdzie oni po prostu siedzą i grają w grę i ten ich fantastyczny komentarz, jednocześnie te, te absurdy, które są w grze no, powodowały, że ja się świetnie bawiłem i to jest, ta, to jest, to jest jedna z tych gry, która jest tak słaba, że aż jest, że jest świetna, aż genialna można powiedzieć i, i, i jeśli ktoś nigdy nie widział Deadly Premonition, e, nie grał i ma otwarty umysł, to naprawdę warto się zainteresować, szczególnie, że ta wersja reżyserska w wersji PC na pewno jest e, w wielu aspektach poprawiona. Czy, czy to jest zupełnie nagrano? No nie wiadomo. To jest tak, taka m, growa wersja filmów e, z gatunku camp, camp movies, tak? Tak. takich właśnie e, tak złych, że aż dobrych. No plus mm -hmm. to jest mózg dla każdego miłośnika Twin Pixa, bo no jest, um, nawiązania są bardzo czytelne. No ta atmosfera jest wręcz identyczna czasami. No, nie, no, jeśli można powiedzieć, że to jest tak, tylko że trochę nie, ta plastyka gry, no czasami nawet to lepiej wyglądało, moim zdaniem, niż, niż na przykład ta atmosfera Twin Pixa w Alan Wake'u, no ale to jest trochę nie, też yy, inna sprawa. Kolejny tytuł i tak jak zastanawiałem się, czy, czy on się tutaj powinien znaleźć, czy nie, ale jednocześnie nie miał aż tylu, tylu głosów, żeby pojawić się na górnym rankingu i to jest XCOM Enemy Within. Mhm. I właściwie to jest DLC do, do podstawki. Wszystko że osobno. Znaczy w przypadku osob konsol sprzedawano osobno, w przypadku peseta i Maca sprzedawano chyba jako DLC. Jako DLC, tak, który wymaga podstawki. Ale generalnie to jest, to jest coś, co jakby nie zmienia całej gry, że to jest zupełnie inna rzecz, albo nie, nie, nie jest jakimś szczęście, tylko po prostu rozwija tą podstawową wersję gry o, o wiele nowych elementów i jest być może bliższa właśnie temu, co, co, co tacy, tacy starzy gracze jak my pamiętają z, z pierwszych XCOM-ów, więc na pewno jeśli ktoś w ogóle nigdy nie grał, to w XCOM-a tego nowego, to ja, to ja tym osobom zazdroszczę, bo teraz wejść w ten świat właśnie z tą grą, no to jest to naprawdę rewelacja. Kolejny tytuł na liście Resident Evil Revelations wersja PC, wersja HD, jak niektórzy e, mówią, czyli e, reedycja gry z, z 3 ds Ale właściwie Revelations też wyszło w tym roku, znaczy w 2013 tak. gra na 3DS-a, więc tutaj mógłbyś to traktować absolutnie jako tytuł, nie jako reedycję starej gry. A widzisz, no, tutaj je, to, to mnie zagiąłeś, no ale jednocześnie teraz tak patrzę, gdzie by to miejsce miało być i jednak to by była, no... Gdzieś tam w okolicach właśnie, nie może 30-27 siódmego miejsca, no. E, no niewiele, ale tu mnie złapałeś. Ja byłem, prze... nie, ja, ja zaraz sprawdzę. Ja zaraz sprawdzę. Ja tutaj mamy e, jako że korzystamy, jak to się mówi, nagrywamy przez internet, skorzystam z Wikipedii i zaraz e, znajdę odpowiedź. Proszę bardzo. No nie, proszę, przepraszam, przepraszam, moi drodzy. Wersja na 3DS-a to jest w USA 7 lutego 2012, 2012 rok. Naprawdę? Ojej, to pojąć? 27 że... stycznia w Europie 2012. Czyli jednak. Kolejny dowód na to, że czas leci szybciej niż mi się wydaje, że leci. No tak, no bo przeskoczyłeś nie tam do, do stycznia, tylko dwa, lat, lata. dwa lata. no. Kurczęta. I bo ja pamiętam, to, to była jedna z tych gier, które zapadły mi w pamięci, bo ja się wtedy zastanawiałem, czy nie kupiłbym 3DS-a. Ale jak, jak wiecie, razem z tą grą yy, wydano taką specjalną yy, przystawkę do 3DS-a, żeby do, dodać kolejnego analoga tak. do konsoli. I ja, ja, ja tak czekałem na, na wreszcie, żeby Nintendo wydało 3DS-a z dwoma analogami, że, że, że się w końcu nie doczekałem i nie, nie zagrałem. I, a podobno właśnie 3DS świetnie wygląda. Tam Można dodatkowo jeszcze programowo pogłębić głębię. Ja grałem w demo, słuchaj, tejże gry. Eee, ale jakoś nie pochłonęło mnie szczególnie. Nie bałeś no dlatego, się? Że ja, nie, nie, nie za bardzo. Ale Może to dlatego, że ja generalnie nie jestem wielkim rezydenta. rezydenta mm -hmm. No tak. Wiesz co, aż zapadła cisza. Jak można nie być fanem rezydenta? <głos> jakoś tak wyszło. Kolejna gra, która została wydana później na konsolę, między innymi na Vita, która też miała premierę już wcześniej. Hotline Miami. Przyjemna gra. Można powiedzieć, że na wicie to nawet takie troszeczkę inne doznania niż w wersji PC-owej, tak? Nie wiem, Piotr, Ty chyba grałeś na wicie? Ja grałem i na PC i na wicie, ale teraz, żebyś już z tobą nie mówić z prawdą, kiedy wyszła hotline na PC, bo znowu mi się wydawało, że było w tym roku, ale nie masz rację. No ja grałem i na. Ja skończyłem to na PC w dwa dni po wyjściu, a jak dostałem w plusie chyba? Nie, to, nie wiem, czy bo w plusie za jakiś besten kupiłem na psn i jeszcze raz skończyłem i największe zaskoczenie było dla mnie tym, że nie podejrzewałem, że to będzie grywalne na konsoli, Aha. ze względu na sterowanie. Na, na wykorzystanie myszki okazało się, że było to bardzo dobrze przeniesione i, i świetnie się bawiłem, jeśli można tak powiedzieć w przypadku tej gry. Po no tak. raz drugi. Jeśli się świetnie bawiłeś, to znaczy, że yy, gdzieś tam w Tobie taki mały morderca mieszka. że to, było to bardziej... czeka na moment, żeby się po prostu tym bardziej przejmujące, bo na Wicie grałem ze słuchawkami, więc i to w łóżku przed snem, już w, w, w środku nocy. Takie miałeś czerwone oczy, tak, krwawione, właśnie już tam Rano, muzyka, się w taki nastrój, prawda? Drugie miejsce, Dragon's Dogma, Dark, nie wiem, czy też dobrze Dark Dark. Horizon. Horizon. tak. I, i, I to też właściwie podobny przypadek, jak Enemy Within. Tak, Dodatek. Czyli DLC na, na... Wyszło też na PC chyba, nie? Czy nie? Hmm. tylko na konsola. bo zarówno w wersji PS3, jak i na Xboxie to wyszło wydane ponownie, zostało wydane ponownie jako, jako um, taki dodatek, nie dodatek, tak? W sensie, jak, no tak? Tak, bardzo obniżoną cenę, to można było kupić bodajże za 20 euro. Tak. Ten, ten Ale generalnie to jest. jest po prostu ta podstawowa wersja gry, oczywiście uzupełniona wiele nowych elementów i, i, i też w jakimś stopniu warto się Zainteresować ty tytułem. Kolejny tytuł, na pierwszym miejscu właściwie. No to chyba tutaj jest oczywista sprawa. Zgadniecie? Nie, ja nie. Nie zgadzę? Ja nie będę nie, próbował no. nawet. Nie, no, nie, no. Rysław, masz jeden, jeden strzał, no. Ale gra wydana w 2012, tak? Których tak, była. Ewentualnie Których... ona mogła wydać wcześniej, wiesz? Chodzi o to, że ona po prostu została w nowej edycji wydana w tym roku. Na przykład na konsolę, a wcześniej była na, tylko na PC. -cie. Nie wiem, no Skyrim? Nie. Skane było jednocześnie też... wszędzie. No tak, była, była teraz edycja taka specjalna, tak legendary edition. E... No ten mięsny jeż, no. no, no. Chodzi o Diabła. O to chodzi. No konsolowa e... wersja Diablo. No, no, no tak, tak. No. E... co o czym możesz myśleć? I to jakiś JetSet Radio HD, nie tak, skał... Diablo wyszedł, tak, sprzedał się całkiem nieźle nawet, hmm. dlatego pewnie zostanie też wydany na PS4. Nie? Znaczy, Niektórzy nawet mówią podwali. nawet, że wersja na konsolę była bardziej grywalna od tej potatowej. Tak. Ja znaczy, um... powtarzam o zasłyszane opinię. A bo... no, no, to jest prawda, ja, ja, ja grałem bardzo dużo w uh, Diabła na uh, no, na PC i na Macu, bardzo, bardzo. Ja dużo. mam ponad 100 godzin przegrane. Ja mam, ja mam 450 bodajże. Maniak, Maniak. Ale ty wiesz, to wiesz, też jest związane z pracą, tak? I bardzo dużo grałem w Diabła, no i w, w konsolowie wygrało mi się znacznie przyjemniej i go wymaksowałem nawet na Xboxie i to dla mnie też, tak nie skojarzyłem, bo dla mnie rzeczywiście no to jest jakby cały, cały czas gra aktualna, także nie skojarzyłem, że, że, że właśnie o ten tu chodzi. Ale... No ciekawa, rzecz, Dla żeby... mnie w pierwszej piące tego roku to jest mm. zdecydowanie. Bo już, bo już trafiły do niego te ulepszenia, które będą teraz w, w tym Reaper of Souls, czyli ten Loot 2.0, czy Łupy 2.0. W wersji konsolowej powiedzmy jest to Łupy 1,5. Tak. Czyli system wy wypadania przedmiotów taki, który jest dopasowany bardziej do klasy gracza i wypada więcej przedmiotów legendarnych. O ogólnie gra się sympatycznie, przyjemniej. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Friday z tego jest ogromna cztery osoby jednocześnie mogą grać na konsoli jedyny jakby problem to jest przełączanie kwipunku przy większej liczbie osób tak? jeśli ktoś znajdzie jakiś przedmiot i chce sprawdzić o no to gra pauzuje dla wszystkich bo tylko jeden gracz może, może to robić no. jednocześnie nie wiem, może to zostanie jakoś lepiej rozwiązane w wersji na, na Playstation 4 ale tak, tak czy inaczej świetna wersja, jeśli ktoś w ogóle nie miał, nic po, nie miał do czynienia z Diablo, to, to bardzo polecam wersję konsolową. Bo jest A bardzo... czy ona by się sprawdziła jako tak zwana imprezówkę? znaczy z z stwania, absolutnie chodzi tak. trzech kumpli, każdy pada w łapę i... Tak, tak, no bo można grać w dowolnej konfiguracji, można grać tak, że grają cztery osoby na jednej kanapie, można grać tak, że trzy osoby na kanapie, jedna w sieci, albo, albo dwie, dwie, dwie tu, dwie tu, także... Dla każdego coś miłego. Ja, ja grałem głównie solo i też grało się. Chyba nie ma tego, o, mogę się mylić, ale to, to się chodzi po Jest zapisywanie postaci w murze, że ewentualnie jakbym nie, się u kogoś. Nie, nie ma, Bo nie ma basenetu, tak? To jest mhm. granie wykorzystania basenetu, dlatego też nie ma domu aukcyjnego. Oczywiście to pozwala na oszukiwanie teoretyczne, czyli wyszły już chyba dzień czy dwa po premierze, wyszły jakieś tam. Generatory dumpy, pewnie. Tak? Nie, może nie generatory, ale były jakieś błąd, które pozwalały na dumpowanie przedmiotów. Aha ich um, klonowanie? tworzenie klonu, tak, klonowanie przedmiotów. Natomiast wiesz, jeśli, jeśli nie grasz w sieci, tylko grasz sobie z kumplami, no to grasz z osobami, do których masz, powiedzmy, zaufanie, tak? I znaczy, powiem, to nie jest gra nastawiona na, na rywalizację jednak, to, to nie jest gra no nie, nie. do PvP, do tylko do, do wspólnej zabawy, do trybu kooperacyjnego i się gra fantastycznie, naprawdę. Mhm. No ale to jest bardzo ciekawa jedna rzecz z tym właśnie i to pokazuje na przykład, jak, jak jednak te, te mega aukcyjne nie były do niczego potrzebne, bo na Diablo 3 na konsolach nie ma tych domów aukcyjnych, a jednak rozgrywka jest nadal fantastyczna no doma przyjemność duchę... zdobywania lut lutu jest 10 razy większa tak, tak, no bo, tak naprawdę wydaje mi się, że Blizzard też sam nie przewidział tego, czym może się stać dom aukcyjny. Mhm. I... Oprócz tego, że stał się maszynką do robienia dla nich pieniędzy, bo to, co oni tam powiedzmy, prowizje ich... Gdyby był, wiesz, jak słyszałem, jakieś absurdalne teorie związane z tym, że na przykład, że Blizzard stworzył dom aukcyjny tylko po to, żeby sobie zarobić na tworzenie, inny, na tworzenie innych gier, albo są, są tak pazerni, że, nie potrzebu że, że, po że potrzebują pieniędzy z każdego możliwego źródła, to są oczywiście bzdury, bo tak naprawdę mhm. wpływy podejrzewam z domu aukcyjnego. Przy ogólnych chociażby z, z WowAc, to jest nic, no, to jest pryszcz w ogóle. Tak. Dla, dla, jest, oni wydają, Blizzard wydaje pewnie więcej na wodę gazowaną dla swoich pracowników. Ale, ale to był dla nich pewnie, na pewno w jakiś stopniu sposób na, na nie wiem, może utrzymanie tych wszystkich serwerów, no. Jakieś tam minimalne kwoty, ale zawsze y, kiedy masz grę, która wymaga od siebie stałego podłączenia z internetu, bo grasz właściwie nie u siebie, tylko tak jakbyś grał właśnie, nie wiem, w World of Warcraft na serwerze, no to jednak być może to miało w jakimś stopniu być, nie wiem, takim planem awaryjnym. Ale wiesz, gdyby, gdyby było to tak naprawdę niezbędne, to by z niego teraz nie zrezygnowali. Josh Mos Mosgeira przyszedł do, do zespołu, stał się dyrektorem gry, czy też głównym reżyserem gry, no i uznali, więc... że dom aukcyjny tak naprawdę wy, wypacza sens A. rozgrywki. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobry ruch. Sam z, za dużo z domu aukcyjnego nie korzystałem, ale ja przyznaję tej... się że właściwie ja dużo korzystałem tego, że zawsze jednak e, byłem w stanie kupić coś lepszego na, na tym I, i to, co było też istotne, to do mojej autyjnym wybierali sobie te wszystkie różne, czy mam mieć taką statystykę, czy taką, czy to, czy tamto, i, i mogłeś sobie po prostu znaleźć broń, jaka, jaka ci powiedzmy odpowiada oczywiście w ramach tych swoich możliwości, możliwości finansowych. Będzie to uzależnione od tego, co ci wy, wypadnie w grze. Czyli tak jak w Starym Dobrym Diablo. no w tak, chociaż... Starym Dobrym Diablo. Naprawdę ten... Y, miałem okazję pograć zamkniętą w i to jest... To, to jest świetna gra po prostu. Mm -hmm. Jest tyle dodane. Ten cały, cały tryb przygodowy, który jakby stawia na głowie może, może rozgrywkę szczeliny falemów, gdzie się dzieją rzeczy nieprawdopodobne. Możliwość zrobienia takiego wy, wypadu połupyń przez 10-15 minut i mm -hmm wiesz, mm -hmm. 10-15 minut siedzisz na, na skraju krzesła i, i się świetnie bawisz. Naprawdę bardzo, bardzo dużo w porównaniu do podstawki zostało zmienione na lepsze i sądzę, że to będzie o, ogromny przebój. Mm -hmm. To jest to, to, tak, tak samo, jak, jak teraz się mówi, jaki to był, jaki to był Diablo 2, fantastyczny. Yy, I pamiętamy, kiedy Diablo 2 wyszedł, to wcale opinie gracze nie były zbyt pozytywne, bo głównie czemu to nie jest takie samo jak Diablo 1? Dopiero kiedy wyszedł. Nie było... też się wszczepili, wiesz, że grafika jest zbyt kolorowa. <grym> The... Zażywa paleta. <grym> 16 kolorów. Dopiero kiedy wyszedł Lord of Destruction, to, to, to był dodatek, który tak naprawdę zdefiniował Diablo 2, kiedy doszły słowa runiczne, kiedy doszły synergie. Chyba one zresztą doszły, doszły później, nawet po, po Lord of Destruction. Diablo 2 było przez nie wiem, 9 czy 8 lat wspierane, wychodziły kolejne aktualizacje. Mhm. To pokazuje, że Blizzard jednak bardzo się przywiązuje, znaczy, bardzo poważnie traktuje te marki, i sądzę, że z Diablo 3 nie będzie, nie będzie inaczej. Będą miałem przewidywaną pozycję. I, i, I to jest też piękne. Z jednej strony to trochę pokazuje, że oni właściwie mm, nie mają czegoś takiego jak deadline, tak. Oni nie muszą czegoś zrobić wtedy, kiedy obiecują że to zrobią, bo to będzie kiedy będzie, tak? Ale z drugiej strony, no. Z, Czasami po prostu jednak rzeczywiście wychodzi z tego coś, coś wyjątkowego, coś, coś fajnego. Czyli Diablo 3 w wersjach na konsole najlepszą grą wydano w 2013 roku, która już kiedyś była wydana. Wracając do listy najlepszych gier 2013 roku według słuchaczy. Miejsce 19, Battle, Battlefield 4. I tutaj e, bardzo kontrowersyjna gra, gra która została e, m, oceniana na początku bardzo dobrze, później bardzo źle, później e, nie wiadomo jak będzie oceniana, bo e, właściwie cały czas są gracze, którzy narzekają na, na stabilność gry. I szczerze mówiąc, to, e, ja nie wiem, czy to nie jest jednak przypadek konsol, bo ja, ja gram dużo na pc i odkąd tam parę sobie zmieniłem, to jakość rozgrywki mi się bardzo poprawiła. I ja nie widzę już tych błędów, które miałem na początku, więc ja nie wiem, jaki jest stan gry jeśli chodzi o PlayStation 4, jak tam, nie wiem, Ty Ryszardzie grasz? Znaczy, y, grałem troszkę, ale nie grałem w multi, tak? Grałem, grałem w singla, y, grałem i na tym, i na tym, y, czyli na Xboxie One i na PlayStation 4, na PC nie grałem. Mhm. Y, z tego, co czytałem na Digital Foundry, czyli na, na stronie Eurogamera, to tak naprawdę wersja na PlayStation 4 była najlepsza w momencie pisania tego artykułu. Mhm. czyli jakby oferowała najbardziej stabilne, stabilną grafikę najbardziej płynną grafikę w stosunku do jej możliwości um, ale nie. były też blue screeny tak zwane czyli no ale jak... to chyba na pc nie na konsoli nie, na, na konsoli tak? masz tak, że y, po prostu grań, nie zawiesza ci się konsola, to jest też ciekawe, że grać konsola ci się nie zawiesza, tylko po prostu zamyka ci się aplikacje no. i wyskakuje ci błąd jakiś tam i zdaje się, że chyba jest wie, niebieskie wie, w PlayStation 4, więc dlatego mówię screen. Tam cały czas są e... wydawane aktualizacje, bo ostatnio aktualizacja była, nie dwa dni temu? E... Nie, no to tak, no. I, to, to, to, to, to, ja w którymś to... straciłem rachubę, ale tam była jakaś przepychanka między Electronic Arts a Sony odnośnie tego, czy to jest wina konsoli, czy to jest wina oprogramowania, czy to tam, ale, ale też były jakieś <kuh> newsiki związane z tym. Mhm. Znaczy, yy, na pewno w, w parę rzeczy musi się jeszcze dotrzeć. No, ja, ja trochę żałuję, że te nowe konsole nie są takie jak na przykład Xbox 360 był w dniu premiery, czyli jednak ten cały system był naprawdę świetny z tymi wszystkimi zakładkami i tak dalej jak to działało i, i później jeszcze po prostu tylko dodawało rzeczy, a nie naprawiało błędy. Więc no, trochę to tak dziwnie wygląda, no ale no cóż. Battlefield 4, no, na pewno wysoko, yy, ale m, kolejny tytuł, Miejsce 18. Nino Kuni. Wrath of the White Witch. Czyli nie ma Kuni. Nie ma, nie kuni. ma kuni. Nie ma Kuni. Ni, Nino. Ja tu się przyznam, że grałem tylko w demo i ta, ta przesłodka grafika no, w żadnym stopniu nie wpłynęła na mnie jakoś tak, żebym od razu, prawda, odkrył sobie dziecko i zaczął grać w grę. Jakoś tak no, nie, nie spodobała mi się chyba mechanika, jakoś tak nie, nie przemówiła do mnie. Nie wiem, jak, jak w waszym przypadku. Czy wy zagraliście w końcu w na kunii? Znaczy, ja, ja grałem, ale doszedłem do my, mysiego bossa i na tym, się, na tym się, się zatrzymałem. To jest chyba pod koniec jakby pierwszego miasta. Ale zatrzymałeś się <śmiech> do tego, że coś się zmęczyło? czy Z, tak Zatrzymałem to? się, że, że, że nie miałem czasu. Tak? Nie dlatego, że mi się nie podobało, bo gra mi się podobała i przez dwa dni tak gra, grałem ostro. Natomiast jakby e, niestety mam problem z utrzymaniem koncentracji na jednej grze i mm. rzadko, rzadko, znaczy, mam bardzo dużo tytułów rozgrzebanych, takich, że, że zacząłem, a nie skończyłem. Gdzie chyba, są dobre są czasy, około, że mogłeś korunki. przejść uh, The Lost Odyssey, prawda? O, no, Lost Wymaksować, Odyssey, tak. Wszystkie dodatki. Tak, Lost Odyssey to wymaksowałem. Oprócz chyba, jedne, nie, brakuje mi po jednego osiągnięcia, brakuje mi jednego przedmiotu w całej grze, gdzieś mi się zapodzioł i no, tak to może, no tak, na Lost Odyssey to spędziłem mnóstwo czasu, a ni I no, ni no Kuni też, no, też bym. Lost Odyssey to jest taka gra, wiesz, taka minigierka, no, na dwie godzinki, no. No nie no, właśnie to jest wreszcie jest całkiem rozbudowana. Obiecuję sobie za każdym razem, że kiedyś, kiedyś wrócę, no ale pojawiają się nowe rzeczy i jakoś tak odchodzi to w, w tło. Mhm. No, Nino kuni na pewno interesujący tytuł, ale niestety. Ma fantastyczną zrobioną wersję angielską. Bo gra wyszła po, po, najpierw po japońsku i wersja. Yy, Wreszcie czy lokalizacja na angielski jest przegnialna. No bo nie ma prawda. to studio takie, które się zajmuje, właśnie, które jest naprawdę doświadczone, naprawdę robi to rewelacyjnie. To tłumaczenie, właśnie, anime. No to tak, tak, tak, jakby została ta gra stworzona po angielsku. Czyli to, to jest jakby taki święty grał przy lokalizacji, kiedy mhm. nie masz wrażenia, że, że, że, że pochodzić z jakby z innego kręgu kulturowego. To jest wszystko fantastycznie zrobione. Rewelacja. Mhm. Kolejny tytuł na liście, na liście: yy, Papers, please. Jest to 17. I to jest gra, która jest malutka, jeśli chodzi na przykład o, o, o wielkość megabajtu, więc można powiedzieć, że takie, takie intro 4K, wśród, wśród gier, <ra> bo która, no bo nie, ona chyba nawet nie ma 100 mega, o nie mylę, tam jakieś 60 mega niecałe, więc jest drobniuteńka, no ale yy, pokazała, otworzyła oczy ludziom, którzy zostali uśpieni, nie wiedzieli, co to jest ta, yy, yy, yy, co zmieniła pierestrojka i tak dalej, i tak dalej jak ten świat wyglądał za żelazną kurtyną. Tutaj mogli poczuć to prawie na własnej skórze. Graliście Paper, please? Grałem. Tak, też grałem. Ale niewiele. To nie się wiele. gra, że ona nie, tak, nie, nie ma zakończeń. Ale wiesz, to jest taka gra, która wiesz, nie za bardzo mnie do niej ciągnie, bo tak naprawdę ja już jestem tyle stary, że ja... Ty to pamiętasz. Ja to pamiętam, no. I wiesz, to... To nie jest coś, co mnie za bardzo ciągnie. Chociaż myślę sobie, jak, gra, jak przez chwilę pograłem w Papers, please, czy, czy wypaliłby MMO osadzony właśnie w, w świecie, takim wiesz, szarym świecie komuny, tak? Mhm. Że MMO w Korei Północnej, tak? MMO w Związku Radzieckim za, za, za czasów Stalina. Mhm. Że nie możesz nikomu ufać, że każdy jest potencjalnym donosicielem, że, że wiesz, jest wielki brat, który patrzy Ciekawe, czy coś takiego by czy miało sens. Wydaje mi, patrząc, jak, jak, jak patrzę tak z oddali na, na, na to, co się dzieje przy Daisy, wydaje no. mi się, że ta gra miałaby potencjał. Miejsce szesnaste, Remember Me. I ja powiem, że jest dosyć wysoko. Ta Bardzo gra. wysoko, jak na oceny, przy, tam, oceny A. w granicach 6 na 10, chyba, z tego, co pamiętam. To była jedna z tych gier, która miała, może nie... Ale ja mógł powiedzieć, że chyba trochę najbardziej rozczarowała. Bo, bo ja o, remember me miałem znaczy ja oczekiwałem na, na być może gdzieś tam, nie wiem takiego Deus Exa troszeczkę połączonego z, z, z Assassin's Creedem z elementami tak właśnie tej manipulacji pamięci, które że to wszystko tak wyglądało niesamowicie, tak jakby ta gra była bardziej otwarta a później grając już w remember me zauważyłem, że to jest po prostu taki dosyć ładna, śliczna gra ale bardzo zamknięta. Te korytarze, które idziemy, to są dosyć proste, Tam nie, ma, nie, nie zgubisz się, nie masz gdzie eksplorować tego świata. Wiesz, ale Uncharted, mógłbyś powiedzieć dokładnie to samo o nim, a jest bardzo przyjemny ale, No w tak, tylko że Uncharted jest troszeczkę inny, ta przestrzeń jest inna, wiesz, nie, nie, nie ma nie ma czegoś takiego, że je, je, przynajmniej ja gram gram w Uncharted, tak? Wszystkie to, to jednak ta eksploracja tego wszystkiego, to, to nie czuję się tam jakbym był zamknięty w jakimś, jakimś tunelu, w którym idę, bo jednak tam te kilurumy, użyję tego modnego słowa, tak? czyli te, te takie miejscówki, gdzie zaczynasz wiesz, się strzela i tak dalej, one są całkiem nieźle zrobione, że możesz się gdzieś schować i tak dalej, no to jednak jest, to nie jest już takiego, jak w Remember Me, że właściwie dochodzisz do momentu i nagle jesteś w zamkniętej, nie wiem, arenie, która jest płaska. Ona nie ma, nie, wiesz, nie może na przykład gdzieś wejść na rampę, na przykład zaskoczyć coś. Wiesz, nie ma, nie ma czegoś więcej oprócz tej, tej mechaniki, tych złożonych kombosów, tylko wiesz co, właśnie, i, to jest cała rozgrywka. Największy problem polega na tym, że ta mechanika była za prosta, bo tam ja przyszedłem ze mi i, i pod koniec to walki to po prostu była mega nuda. Tam pomijając to, że to nie chodzi o wyzwanie, tylko chodzi o to, że musiałeś powtarzać ciągle jedną najbardziej opłacalną sekwencję ciosów, bo ona teoretycznie pozwala to, by jak najszybciej skończyć walkę. Więc musiałeś ją powtarzać i w kółko, i w kółko, i w kółko, a ponieważ pod koniec tej kielurumy to był jeden za drugim, za trzecim, za czwartym, to spędzałeś tak, wchodzisz do pomieszczenia, 10 minut, klikasz cały czas tego samego kombosa, przechodzisz kawałek dalej. Znowu pomieszczenie, klikasz kawałek samego kombosa, i tak dalej, i tak dalej. To, to mhm. moim zdaniem był największy problem w Remember me. Te, te kombosy miały też ten minus, że one bardzo. Tak zrobić pełną sekwencję, taką od początku do końca, która, nie wiem, składa się, wiem, powiedzmy, z siedmiu tych ciosów, no tak powiedzmy, że siedmiu, ja nie pamiętam dokładnie, ile tam można było mieć ma maksymalnie, to bardzo rzadko się zdarzało, bo przeważnie przeciwnik już po, po trzecim ciosie już gdzieś leżał, już gdzieś tam ten, już, już właściwie trzeba było szukać sobie kolejnego gościa, a to nie działało tak płynnie, jak na przykład w Batmanie, więc nie, jakoś tak z jednej strony... Yy, to nie było naj, naj, naj, taka najgorsza bijatyka, czy taki, taki, takie mordobicie, jakie grałem, bo jednak były momenty, że miałem dużo, dużo satysfakcji. Bardzo przyjemnie mi się klepało tych przeciwników i zresztą ta główna bohaterka jest, no, na, zgrabna dziewczyna po prostu robi te piruety, gdzieś tam skacze, jakieś gwiazdy, rozgwiazdy. No, przyjemnie się na to patrzy. Ta cała prawa futurystyczna cyberpunkowa no, no, też jest ładna. No ale później, kiedy były te momenty, na przykład z manipulacją pamięci, manipulacją tego, co powiedzmy, e, mamy osiągnąć, tak, to, to brakowało mi naprawdę jakiejś takiej jakiejś, jakiejś większej inwencji w tym. Brakowało mi możliwości zrobienia czegoś więcej niż tylko w wybraniu paru rzeczy, które muszę wybrać, żeby ta sekwencja się otworzyła w takim e, zaplanowanym przez twórców e, no, układzie. No. I, i jakoś tak, nie wiem, no to, to... dlatego na przykład, że z jednej strony mi się taka podobała, ale z drugiej strony troszeczkę mnie rozczarowała, że to, to, to było za, za, za mało, za, za dużo po prostu oczekiwałem po niej. Mimo, że sama nie była taka jakoś tragiczna, nie były gorsze gry, które grałem w tamtym okresie, nie wiem, Ryszardzie, Ty grałeś Remember Me? Nie, nie grałem. Mam przyciągnięte na, dzięki PlayStation Plus, ale czeka na lepsze czasy, czyli na, większe, na, wie, na większą ilość czasu. Mm -hmm. Nie zanosi się w najbliższym czasie, żebym miał szansę ją odpalić. Dobrze. Miejsce 15. Batman Arkham Origins. I kolejna gra, która jest bohaterem skandalu polskiego, czyli 1 na 10 GameZilly gra nie do przejścia. <grystu> <grystu> Tam jakiś błąd występuje, tak? Że uniemożliwia przejście gry. <grystu> tak, no, który może się zdarzyć, może się nie zdarzyć. No, recenzentowi się zdarzył, więc wystawił taką, nie inną ocenę. No, to jest gra, która właściwie jest taką kalką poprzednich gier Rocksteady, czyli jednocześnie jest dobra, ale z drugiej strony jest taka... Gdzieś chyba prawdopodobnie gdzieś się pospieszono, gdzieś, przy... gdzieś ktoś, prawda, ten od QA, nie, nie dopatrzył pewn, pewnych rzeczy, no i na tej grze się bardzo ładnie psy wieszało. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Czy słusznie, czy nie, no to powiedzmy waszej ocenie zostawiam, ale yy, to jest taki tytuł właśnie. Nie graliście, rozumiem. Ja grałem, grałem, kupiłem nawet edycję kolekcjonerską taką super z, z Batmanem i z Jackerem i odpaliłem, grało się przyjemnie. Doszedłem do pierwszego bossa, który mnie sklepał, pojawiła się inna gra leży rozgrzewane. Taki przypadk Nimokuni. Ni ni mhm. Obiecuję sobie, że wrócę i chyba szybciej wrócę niż w przypadku Nimokuni, ni ni bo poprzednie Batmany grałem długo i namiętnie, zwłaszcza w Arkham City. i Także Święt... obiecuję sobie, że to, że to przejdę jeszcze. No, ale... Kurczę, Arkham czas. City, Arkham uh, Asylum to są gry wybitne. No. Ja... wybitne, absolutnie wybitne. I jeśli, jeśli ta gra nawet jest w 50% tak dobra, jak poprzedniczki. Wygląda na to, że jednak jest. To naprawdę yy, yy, nie można się, prawda, nudzi. No, yy, inne były oczekiwania. Jest, jak na yy, początki Batmana, tam zbyt dużo jest jakichś przypadkowych rzeczy, które się zdarzają, żeby to po prostu można było brać za. za... Znaczy, ja nie mówię o kanon, czy coś takiego, ale po prostu jest. No, ta fabuła jest bardzo naciągana z tego, co. Co, tutaj widzę, co słyszałem ludzie mi i dwa, że te gadżety, które wszystkie, które niby na przykład po raz pierwszy się pojawiły w, w tych częściach, nie wiem, jak, jak w, w Arkham City, no, no to okazuje się, że tak naprawdę one nie pojawiły się po raz pierwszy w Arkham City, one już dawno, dawno były, mhm. Batman mógł z nich korzystać wcześniej. Miejsce 14, Tom Clancy's Sprinter Cell Blacklist. No, ja tylko mogę powiedzieć, że świetna gra, bo nie grałem. Chyba Umy, świetna jest... gra stoi na półce zafaliowana jeszcze, może kiedyś zagram. Ja kupiłem ostatnio z okazji jakiejś promocji, ale dalej jeszcze nie odpaliłem nawet. O blacklist w poprzednim odcinku rozmawialiśmy. Można wrócić, w takim razie tutaj nic ciekawego nie powiemy. Metal Gear Rising Revengeance. Nie grałem. Ładny slasher, podobno. Grałem, przeszedłem początek, bardzo ładny slasher, no i tyle. W lutym wyszło, z... chyba tak, w lutym grałem przez, nie wiem, przez jeden dzień i znowu coś, jakaś robota mnie odciągnęła od ja się odbiłem od Dama straszliwie i nawet zapomniałem o tym, że mu chciał w to zagrać. Hmm. No, to takie wysokie miejsce w sumie, no. Coś musi jednak być w tej grze, że spodobała się słuchaczom. Kolejny tytuł, miejsce dwunaste, Call of Juarez Gunslinger. Gunslinger. I to jest zaskoczenie rok, można powiedzieć, takie pozytywne. Nikt się nie spodziewał, po prawda, po kartelu, że kolejna część Call of Juarez może coś zmienić, jakby odwrócić sytuację, przecież ta marka powiedzmy dużo straciła właśnie przez kartel, że odejście od, od tego klimatu dzikiego zachodu. I tu proszę, nie tylko udało im się zrobić świetną grę, ale jednocześnie zaskoczyć tak, że po prostu nie wiem, każdy, kto wypowiada się o gasligerze, wypowiada tylko się w pozytywach. I, I każdy podkreśla jak, fantastyczną tej, jak fantastyczna jest w tej grze narracja, tak? Czyli coś taki poziom świeżości, że to, to takie odtwarzanie tego, co się dzieje i tak dalej na, na różne sposoby, różne takie. No naprawdę teraz Polska można powiedzieć, prawda? Tak, stanowczo, to był, to był chyba dla mnie jeden z najlepszych FPS-ów, jakie grałem w tym roku. <coughs> Przynajmniej jeden z takich, przy których się najlepiej bawiłem. Mhm. Ja grałem przez chwilę, tylko jest jedna rzecz której który, który tej te grze muszę z, z, zarzucić. Tu, <śmiech> przepraszam. E, przynajmniej na Xboxie e, problemem było zauważenie przeciwników, którzy fantastycznie się maskowali. Tak. E, I... Ale nie maskowali się fantastycznie dlatego, że się rzeczywiście chowali za czymś, tylko po prostu mieli taką paletę kolorów, że no nie było ich widać po prostu. Ale wiemy, czy... <śmiech> Miejsce jedenaste dodatek do StarCraft 2 Hardware to słowo. Harder to słowo, oczywiście. No, fajny dla Fajne, dużo takich ciekawych, tej zabawy mechaniką, bo każda misja to właściwie to było. To było coś innego i, i nawiązania do, do jakichś tam gier typu MOBA i, i jakichś takich innych strategii. Ale ja niestety nie gram w multi, w 2, więc na przykład nie mogę się opowiadać na, na temat tego, co, co, co się zmieniło w tejże w trybie wieloosobowym ale lubię czasami oglądać się czy na Twitchu, czy gdzieś tam jakiś, jakiś turniej tych najlepszych graczy to jedna z tych gier, gdzie, gdzie te takie wspaniałe akcje, ta, ta strategia ta, ta, ta, ta taktyka właściwie, no tak fenomenalnie wygląda, bo ja na przykład nie mam takiej przyjemności, bo być może nie gram w League of Legends albo w Dota 2 oglądając mhm. tam mecze jak, jak, jakby jeszcze tam po prostu musiałem się naprawdę znać na tym, co się dzieje żeby na przykład rozpoznać kult graczy, którzy po prostu w jakiś takich sytuacji wychodzą, gdzieś zdobywają triple kill i nie wiadomo co się dzieje. A w Starcrafcie mi się wydaje, że to jest. Dlatego to jest być może taki, taka popularna gra, jeśli chodzi o e-sport, nie? nie wiem, i pokazują w telewizji w Korei czy gdzieś. Bo nawet laik może oglądać Starcrafta, i jeśli po prostu tylko, no nie wiem, wie, która jest strona A, która jest strona B no to te potyczki wyglądają fantastycznie te starcia, więc um, no StarCraft z jednej strony wysoko ale z drugiej strony być może zasłużenie tak no. te trzeba jakiegoś eksperta zapytać jak to tam wygląda nie jestem ekspertem od multi Starcraft zdecydowanie, od singla już bardziej, natomiast multi, od multi nie. To, to, to jednak gra, która wymaga... To wiesz, to jest tak jak sport. Jak, jak, jak trenujesz jedną dyscyplinę, to mhm. raczej nie możesz się specjalizować, rzadko specjalizujesz się też w innych. To jest... E mistrzowie StarCraft grają chyba tylko w StarCraft. Tak jak mistrzowie Lola grają tylko w Lola i... Mistrz sobie tam... do o, ty grają tylko do o, to, sobie Battlefielda grają tylko battlefield. no po prostu to jest tak... Żeby, ale są uh, jakieś słynne transfery, jakieś kryzysy, wiesz, całe życie grali w Contest Strike, a teraz przychodzą do League of Legends. Nie czy to Ale wiesz, chodzi o to, że później też specjalizują się tylko w tej jednej grze, tak? Mm. Mi wydaje, wydaje mi się, że jak już coś robisz na poziomie zawodowym, to, tak. to staje się twoją pracą i żeby nie, twoje umiejętności nie spadły, musisz cały czas trenować. No w Korei a... 8 godzin dziennie grasz, trenujesz w, w StarCrafta. To jednak jest... Tak jak mówisz, praca, to już nie na jest to, wiesz, można trenować kiedyś tam, powiedzmy, grasz sobie dwie godzinki dziennie, na nie, ale już 8 godzin treningu, no, to nie jest to, to nie jest takie to proste. Dobrze, czyli zostało nam 10 tytułów, top ten, najlepszych gier i zanim te tytuły przedstawię, kolejny przeskok do kategorii rozczarowania, czyli rozczarowanie oh. roku. Ciekawe. No tutaj pozwoliłem sobie z tych wszystkich tytułów e, wybrać te pięć, e, bo w tym przypadku katy e, by, było można podać tylko jeden tytuł, który wydaje się być, e, no może nawet nie naj, najgorszą grą, ale taką, która nie spełniła oczekiwań. Raczej i to jest, powiem wam, że to jest, jak zwykle, to jest tak, że e, te gry, które mają najwięcej miłośników, też mają najwięcej e, nienawistników. I, mhm. I dlatego ta lica może być z jednej strony oczywista, z drugiej strony może być ciekawa. Więc, żeby nie piąte miejsce: SimCity. To już mówiliście. Więc tutaj nie ma co dodawać, tak? Wiadomo, dlaczego ta gra mogła rozczarowywać, Miejsce czwarte: Tom Raider. No, on nie zgodzę się. Nie zgadzam się, ale, absolutnie się nie zgadzam. Ale, ja tak. ale słyszałem głosy, którzy mówią, że ta gra stawia właśnie, że jest to już Uncharted, że tych elementów eksploracji nie ale ma. Ale Uncharted to jest Tomb Raider właśnie, przecież Uncharted to jest żywymi garściami ciągnie z, z przygódlary no tak, ale wiesz... Ale jeszcze... Kopia kopii ewentualnie, mhm. a jeśli już to będzie to, to Uncharted wszystko co nie lepsze. No tak, tylko że właśnie w, w Tomb Raiderze problem jest taki, że ta gra zawsze była znana z tego, że ta eksploracja była przede wszystkim a walka była takim dodatkiem, czymś takim, takim zajmującym między, między przejściem z lokacji do lokacji, w której musisz rozwiązać jakąś tą zagadkę środowiskową. No to musiałeś tam kilka tych szablozemnych tygrysów ubić, jakiegoś tam grizzly i tak dalej. Ale no, tutaj się to zupełnie nie zmieniło. Zresztą Lara stała się, staje się, bo to, to, to jest historia przemiany z drobnej dziewczyny, ona po prostu zamienia się w maszynę z w Terminatora. I Terminatora. To jest jedyna rzecz, która mi zgrzyta, tak naprawdę. Tak. Pierwsza, jak zabija pierwszego przeciwnika, no to jest, och, wzdycha prawie... Znaczy, powiem tak, bardziej przeżywa śmierć jelonków i czy tam zajączków, niż śmierć ludzi, których zabija tabunami i później, później to, co z nimi zrobi, to jest po prostu jakaś zgroza już. Pod, podręcznik mojego sedysty. Ale mimo to, mimo, mimo tego dysonansu, który jest w tej grze, mimo tego, że właśnie ta przemiana, ona jest w ogóle nie usprawiedliwiona w żaden sposób Popularnie, tak? Popularnie, znaczy, Normalny człowiek prawdopodobnie by się pożygał tak? tak. Po, po, po, po pierwszej rzeczy, którą ona tam robi. Natomiast ona, ona zabija tych ludzi z seriami i chyba znajduje w tym ogromną przyjemność. Um, Wydaje mi się, że... Generalnie, kontra... generalnie jest więcej takich, takich sytuacji, w których normalny człowiek, gdyby się znalazł bez jakiegoś przygotowania, no tak. to mógłby tego psychicznie nie wytrzymać. Czy w na kąpiel z... Tak. Tak właśnie, żeby tam myśleć, Jeżeli ktoś nie. jeszcze nie grał, no to myślę, że myślę, że większość ludzi nie w stanie. Przecież gra na tą definitywną medycję. <laughs> ale, ale wiesz, chodzi o to, że tej moim zdaniem, to, mimo to to jest świetna gra, ale bardzo dobrze by jej zrobiło, to gdyby zmniejszyć liczbę wrogów, zwiększyć możliwość ich, że tak powiem, pozbycia się w sposób, powiedzmy niekoniecznie związany z ich mordowaniem, tak? ale to wciągnięcie w jakąś pułapkę, a to uwięzienie, a to kurczę... Nie znaczy nie końcówka też jest w ogóle komando, no nie? Tylko no tak, tak to końcówka tak, wodnie, tak, to jest no. szturm na górę, to jest, to jest jakaś tak. masakra. Tak? To jest... Ale, ale mnie się bardzo y, Tomb Raider podobał i, i ja No jednak nie zgodzę się z tymi wszystkimi y, m, narzekającymi na, na, na ten tytuł, no, tak. no ale to, skoro tak wybrałem, tak mówię, no pewne tytuły wybiera się dlatego, że są też popularne, czyli dla, dla przeciwagi. nie? Plus świetna grafika. Tak, tak. tak. Pejzaże przepiękne. I jeśli nawet możemy narzekać na, na mechanikę walki, znaczy może nie na, na samą walkę, na jej ilość, ten mechanika walki była naprawdę przyzwoicie Finishery zrobiona. Finishery pierwsza klasa. Tak. No. E, nadzianie na Dzianie Napal. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Generalnie było troszeczkę za bardzo, bo będę że gorę. Bo to, co się z tą biedną larą działo. ja pamiętam, że był je jeden fragment chyba po jakimś polocie, jakiegoś drzewa, bo mm, chyba było trzeba coś, kurczę, la lawirować między drzewami. I mi jakoś tam kompletnie to nie wychodziło i chyba z 20 albo z 30 razy pod widziałem tą animację, jak ta biedna lara się nadziewa na jakąś gałąź sosny wystającą tam po szyję. Ojej. No to jest mocne, to jest, to jest nie, to jest, tak jak mówię, no to jest, gdyby była osobna kategoria na, bardziej, na najbardziej gore grę roku, no to Tomb Raider wygrywa. Miejsce trzecie, kolejne po prostu zaskoczenie, nie wiem po prostu, skąd się ta nienawiść do tej gry bierze, Bioshock Infinite. No to ja się zgodzę, dla mnie to rozczarowanie roku jest. Damian właśnie zakłada swój płaszcz A Ja już po prostu nie jadę no tutaj, wiesz, po prostu, to był dźwięk e, Naprawdę. to jest... Dusza po prostu mi wypadła z mojego ciała. Ja jestem fanem znaczy. Bioshocka 1 i 2, ale jestem głównie fanem System Shocka 2 i 1. Bo mało grałem, ale System Shocka 2 grałem bardzo dużo. Bioshocka 1 dużo i Bioshocka 2 dużo. Natomiast, nie Inf... ja wiem, no Infinity to jest jakby gra, która ma fantastyczną opowieść. Mhm. Nie za bardzo. I dodane elementy strzelania, mechanika strzelania. I w ogóle, znaczy to jest strzelanka, która nie powinna być strzelanką w ogóle, bo znaczy, się, bo sobie nie radzi tak. z strzelania, Ale ona ale już sobie nie radziła to... w, w pierwszej części, bo jeszcze bo ja sobie jeden, jeśli chodzi o walkę, to ja, ja, ja po prostu mi zgrzytałem zębami za każdym razem, jak tam musiałem stoczyć jakieś potyczki, kiedy wiedziałem, że po prostu zaraz mi się albo wszystkie naboje skończą, albo dwa, trzy plazmy rzuca i już nie mam tej energii. I ja nie miałem tej przyjemności, ja miałem przyjemność z, z eksplorowania świata, z poznawania tego, tej, tej tajemnicy tego miejsca. No to jest coś, coś wspaniałego, coś pięknego, ale walka mi nie odpowiadała. Znowu w Bioshock Infinite no to jest trusane, to, to, to strzelanie jest przyjemne, bo to jest właśnie zrobione to jako, jako strzelanie. To jest jest przyjemne. To jest tragiczne dla mnie strzelanie. Znaczy ale, poszli, stranek, wiesz, ale oni poszli w tą stronę, wiesz, tych, tych nowoczesnych rzuterów, gdzie właściwie wiele rzeczy ci się odnawia, więc y, nie ma takiego problemu, że zawsze ci, że ci czegoś brakuje. Bo jeśli ci brakuje naboi się... albo, albo energii, to zawsze może żyć na Elizabeth. Sczolanie po śmietnikach jest straszne. No, no to jest to, to jest coś, co po prostu mem już po prostu wiesz, taki kawa, porody, porody kawa ze śmietnika w... smakuje najlepiej. Były I piosenkę o tym kif, zaśpiewa Michał Miśniewski. Jak ten, jak właśnie Brooker wyjada po kolei, życzę ze śmietnika, obok stoi Elizabeth z taką otwartą, ze zdziwieniem twarzą, wyrazem twarzy. No, bo wiesz, obrazek dzieci żebrzących o jedzenie, a obok śmietniku wiesz, to na, to na żarcie, tak, <grym> Ale widzisz, tak ja, ja, ja to patrzę na to po prostu, to jest. Znaczy... To jest gra, ma fantastyczną opowieść, skomplikowaną opowieści, twisty fabularne są, no, tak. pierwsza klasa, pie, powiem... pie, pierwszy sort. Tak. Natomiast wpakowanie to w mechanikę kulejącego, kulejącego, kulejącej strzainy z średnią grafiką, z grafiką, która jest gorsza niż w 10. 1, to, to jest w ogóle dla mnie przerażające. Kurde, no, ja by było 7 powiedzieć... lat chyba, tak? tak. Czy ja, żeby odpowiedzieć na te wszystkie y, zarzuty, no nie, jakbym był Kevinem e, Lewinem, to bym po prostu zrobił patcha, który zamienia wszystkie jabłka na ogryski, wszystkie kawy na fusy i wszystkie pety, znaczy papierosy na pety, no nie? I za każdym razem jak wyciągasz peta ze śmietnika i tam go, gdzieś tam ten filtr dopalasz, czy te fusy zjadasz, no nie, to one może ci trochę tej energii dają, ale wtedy jest realistycznie, nie? Nie, ja bym zmienił po prostu, bym wywalił... Cały ten system, tak. System, całą mhm. mechanikę strzelania. Znaczy, nie chciałbym, chciałbym, żeby to był RPK, a nie strzelina. Tak? Ja no też ludzie narzekali dużo na to, że ten świat, tych kukiełek, one te kukiełki mają do odegrania powiedzmy jedną, dwie kwestie i później zamierają. I że one nie mają w sobie życia. I że jeśli ktoś... Sama Elizabeth nie ma sobie życia niestety, jest też kukiełką, jest super zrobionym modelem, bardzo ładnym modelem, zwłaszcza w dodatku Buried Under the Sea, prawda? w tym, tak. w tym... Tak. Gdzie wracamy do dorabcze, do to, to model wygląda fantastycznie. Tak. Bo można patrzeć tylko, jak ona chodzi i jak wygląda. Natomiast, znowu, sama, sama rozgrywka to jest jakaś zgroza. No. Kurde, zmuszają się, żeby skończyć. i, i To jest smutne. No. Mm -hmm. e, no, to, jest, to jest na pewno kontrowersyjne. Tu y, nie, nie lega to wątpliwości. Miejsce drugie: Aliens Colonial Marines. I tu, moim zdaniem, chyba zasłużeniem jest, bo rzeczywiście wielu osób się rozczarowało, to ta gra miała inaczej wyglądać, być bardziej klimatyczna, no okazało się, że Gearbox, wydawcy czy twórcy, znaczy można powiedzieć, że twórca wydawcy bo oni tam dużo pewnie nie się nie nadwórzyli. Duke Nuk Forever, Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever, tak. No, Zrobili po prostu Duke Nukem Forever w wersjach, w, ten, w klimacie science fiction obcych. No. I, chociaż powiem tak, to nie była najgorsza gra, w jaką w życiu grałem. Mi się nawet w pewnym nie tak podobało. E e podobała rozgrywka. Chociaż były momenty też, które, które mnie bardzo frustrowały. Wydawały mi się niepotrzebne. i. E Zresztą ta gra miała parę ciekawych momentów, jak ta słynna scena, gdzie przechodzi się koło e, takiego ślepego, m, m, obcego, który po prostu koło, m, nas mija, bo, bo nas nie wyczuwa. Nie wiem, czy pamiętacie tą, tę scenę? Ja że no, ja mało w nią grałem. Tak? Ja w ogóle w nią nie grałem, więc... Ach. Ale mam, mam za to piękną kolekcjonerską edycję z figurką i w ogóle. Mm. Ale <laughs> ja jestem fanem obcych, do mm. tego. No właśnie to jest to, że ten, Czekam że... Na, na isolation to będzie genialna gra. O, dokładnie, dokładnie. No. I ja powiem tak, że mi nie przeszkadza, że dużo gier wychodzi z, tam, z, z jakiegoś uniwersum, bo, bo czasami jest lepiej, żeby coś wyszło, niż żeby nic nie wychodziło, chyba że gdzieś tam to ma namieszać w tym uniwersum. Tak? A, ale gry zwykle mają to do siebie, że one odchodzą od... od, od jakby są takim totalnym spin-offem, że one nie... nie tak jak na przykład z Falloutami jest, że one po prostu przerzucają się na inne wybrzeże żeby nie mieszać w loże, jeśli można tak powiedzieć, tego, co już zostało stworzone, bo to, bo to bardzo łatwo jednak coś zepsuć, co już zostało stworzone. I pomysł z Marines jest taki, że, oni, że to jest kontynuacja, tak? Że to jest kontynuacja, że to jest gdzieś między Aliens, a Alien do potęgi trzeciej i to w ogóle nie pasuje, że to nie ma sensu, że to jest gdzieś w ogóle... No nie wiem, jakby nie było tej osoby, która jest um, odpowiedzialna, nie wiem, może w Foxie za, za, za kanon, obcego, gdzie by przyszli do Segi, czy tam do Gearboxa, pogrozili palcem i, do, i parę rzeczy by naprawili. No nie, niestety tej osoby nie było. I teraz przechodzimy do pierwszego miejsca, czyli naj najbardziej rozczarowującą grę roku. I znowu, czy jesteście no. w stanie zgadnąć? No Ja właśnie myślałem, że to będzie Bajoszokiec, ale <laughs> odpo, odpo, może Assassin? Nie. nie assassin? Piotrze Lies? myślałem, że to będzie Alien. Nie. Znaczy, już był no, walientak. tak. No zgadujcie. Do trzech razy sztuka. Pewnie no. No będzie, nie wiem, za mało osób grało żeby dać Rice a więc hmm. też nie jest Rice. Nie wiem, GTA 5. Taką a może aż to, co było? W a, dzień. wiem, Beyond tu Solus. Właśnie. Tu klaski, brawo, Piotrze. Musiałem spojrzeć na swoją listę top ten <laughs> Na pierwszym na miejscu. Na pierwszym miejscu. Nie to nie na pewno. Tak, Beyond. Na pierwszym, ale jest. Yy, no, ja nie wiem, ja, ja bardzo lubię Davida Cage'a. Ja na przykład y, świetnie się bawiłem przy Heavy Rain. Y, nie wiem, no, nie, nie, nie, ja rozumiem pewne zastrzeżenia, jakie ludzie mają do, do, do niego jako twórcy, tak, że, że, że zawsze jest tak, że jak ktoś po prostu z, z, o czymś z pasją m, mówi o pewnych założeniach, to później te ta proza życia, jeśli chodzi o stworzenie końcowego produktu, no jest taka, że nie zawsze wszystko da się zrealizować. No mamy przykład z Bioshock Infinite, gdzie, gdzie też e, pierwsze tam, koncepcje, czy te, te filmy, które były prezentowane lata temu, później okazało się, że albo tego, już nie ma, albo to zostało jakoś zmienione, wycięte, przerobione i tak dalej. Ja nie wiem, jak było w przypadku e, Beyond Two Souls, ale, ale to Zagrałem. jest... Zagrałem. Mi się podobało. No właśnie. no Powiedz, dlaczego Staram. ci tam. Wiesz co? Bo ja miałem po tej całej fali krytyki, która przeszła, zanim ja w nią zagrałem, to miałem dość nisko postawione oczekiwania, po pierwsze. Po drugie, to jest bardzo przyjemny, średniej klasy film science fiction. No, okej. Okay. Znaczy, ja, ja, ja nie grałem. Ja przyznam się, że miałem po prostu. E taka ciekawość, no, że chciałem zobaczyć okej, okay, sięgnąć czy nie sięgnąć, bo jako, jako fan Heavy Rain, jako, jako fan Fahrenheita, no jednak y, odpowiada mi y, koncepcja znaczy wizja y, Davida Cage'a jeśli chodzi o gry, więc mówię okej, okay, zobaczymy czy czy Two Souls jest warty, żeby kupić tę grę w dniu premiery albo nie wiem, za pełną cenę no jak jak zobaczyłem, zobaczyłem ten film, który właściwie jest taki tak jak mówię, no, no, film science fiction tak, gdzie, gdzie te, nie tyle, że tej gry jest mało ale że to wszystko jakoś tak jest niepotrzebnie, jakoś, jakoś źle poukładane, jakoś no, nie wciągnąłem się w tą historię. Zupełnie Ellen Page mi... do mnie nie przemówiła jako bohaterka tak gówna, czyli znowu mamy małą, drobną dziewczynkę, która bije się po prostu jak Steven Seagal, kiedy już się, powiedzmy, tam nauczy paru sztuczek. No, nie wiem, jakoś tak zu, zupełnie nie, nie przemówiła do mnie ta postać i nawet William Defoe nie, nie, nie przekona mnie do tego, żeby jednak ten film przecież obejrzeć. Ja powiem jedno, że akurat spijąc problem polega na tym, że są bardzo różne opinie o tej grze. Jest bardzo dużo krytyki, ale też z czasem, im więcej um, mija od czasu premiery i im taniej można tę grę kupić, tym więcej widzę opinii tam w, na różnych grupach czy forach, gdzie się pojawią. Gdzie ludzie są zadowoleni i są, mówią, że nie do końca rozumieją, z czemu była wcześniej tak duża fala krytyki, że przecież jeżeli komuś się podobał o to ta gra też się mu raczej spodoba. I ten grę można absolut... tylko... PlayStation Plus. Znaczy, no mówię, ja, ja się bawiłem dobrze, moja żona, która oglądała właściwie cały czas, jak grałem, bawiła się nawet lepiej. <laughs> to nie musiała walczyć z tym sterowaniem, wiesz, naciągać tej prosy, tej gumy, z tych... Znaczy, marzy. ja mam wrażenie, że tam w ogóle walki ze sterowaniem nie ma, bo wszystkie te sekwencje akcji, w cudzysłowiu, to nawet jeżeli byś odłożył pada i w ogóle z nimi nie próbował walczyć, to fabuła i tak się dzieje dalej, więc tutaj walki z tą grą nie ma w ogóle, po prostu jest... no... no jeżeli ktoś y, ma bardzo wysokie wymagania co do historii science fiction, to na pewno jemu to się nie spodoba. Natomiast jeżeli ktoś lubi też takie filmy z średniej półki, to jak najbardziej. Wysławie, mhm. grałeś? Nie, czeka, czeka na półce jeszcze zafoliowane. Mam nawet, tak, dostałem jakąś taką edycję chyba specjalną. ale Z albumem. Tak, z albumem, ale jakoś mnie nie kusi. Nie Wiesz, myślę, że... no tak, tak widzisz, słyszysz, Piotrek, mówisz, że musisz po prostu jeszcze troszeczkę poczekać, bo ta gra, jest jak wino. Im starsza, Najlepiej no ją Ja bym ja, ja się tak. Na, na moje, ceny. Jak na, na, moje, na moje urodziny, znaczy, kiedy się urodziłem, moi rodzice kupili z tru, wielkim trudem wino węgiersk, węgierski Tokaj, rocznik 73. Mm -hmm. I postanowili, że, że, że otworzymy na moją osiemnastkę. I to był błąd. W nie wierzę już, opowieście o dobrym o starym winie do tej pory. Więc nie będę czekał na ten. Nie wiem, nie, nie, nie, 18 lat. Kolejny, no, tak, tak, że żeby odpalić no teraz już 17, żeby, żeby odpalić Beyond the Souls, nie wiem, no może, może jakoś jak będę w, w, w rozpaczy nie będę miał innych tytułów, na co się nie zanosi to może włączę, ale albo żeby, żeby zobaczyć po prostu jak wygląda, tak? Bo wypadałoby w sumie, ne? w sumie jakby jak człowiek pracuje wśród gier, to powinien patrzeć też na wszelkie możliwe tytuły, które wychodzą, więc pewnie kiedyś no, odpalę. Na pewno jest zrobiony dosyć interesujący system gry dwuosobowej z wykorzystaniem tabletu bo akurat tak, ja, ja tego nie, nie wykorzystywałem, ale wiem, że jest, gdzie tym, tym całym duszkiem można sobie sterować w pełni za pomocą tabletu i może to robić osoba, która gra razem z tobą. Znaczy, Ty grasz Alan Page, a druga osoba na tablecie klika, co tam duszek ma robić. Mhm. Mhm. Mhm. Czyli możemy wrócić do pierwszej dziesiątki, znaczy do top listy, czyli zaszczarowaniem jest no, gra, która tutaj widać, że mi się podoba, więc... <śmiech> proszę, proszę. E... Miejsce dziesiąte, Gone Home. I być może ta gra e, powinna być wyżej na liście, ale też e, miejsce dziesiąte nie jest takie złe. E, mi Gone Home się podobała, ale ja na przykład e, polecam każdemu, żeby zagrał w tą grę, ale żeby nic nie czytał na jej temat, żeby nawet nie wiedział, jakie tam są tematy poruszane, bo moim zdaniem to, ta historia, czyli ten temat e, tych trudnych relacji, szczególnie w tamtych czasach, kiedy jeszcze nie było takiego, prawda, takiej rewolucji obyczajowej. Nie wiem, jak to powiedzieć. Moim zdaniem to, co jest wspaniałe w tej grze, to jest ta atmosfera, która jest budowana. Ta gra, która cię oszukuje, bo na początku mówi ci, że jest czymś innym, niż później się okazuje, a jednocześnie to jest taką, takim fajnym wehikułem czasu, który pozwala odbyć podróż w lata 90. I być może to jest właśnie coś dla dla takich osób, które powiedzmy skończyły 30 rok życia, które powiedzmy żywo pamiętają lata 90, pamiętam kasety VHS, nagrywanie filmów, wymiany w ogóle filmów na ryneczku, gdzieś tam trzy filmy na jednej kasecie w longplay czy coś takiego. To wiele takich rzeczy, które tam były, takich migawek, mi się to strasznie podobało. I to na, tam Archiwum Mix na przykład na no, nie, Ja nie grałem, więc tylko czytałem o tym, że to jest gra, która nie jest grą, a nie mam czasu na gry, które nie są grami. Nie, a tak to jest, i, to jest przygodówka. Wiążkami, więc w ogóle mnie nie ciągnie, tak, zupełnie. Ja, ja, ja bym Ci polecił, ale generalnie uważaj na to, że to, na te stwierdzenia, że to nie jest gra. To jest po prostu gra, która jest bardzo prosta, w sensie, że to jest przygodówka, gdzie, gdzie, nie, gdzie troszeczkę musisz się nagłówkować, ale to nie jest coś, co... To by sprawiło, że po prostu twoje szare komórki będą chodzić na najwyższych obrotach. To jest, to, jest, to jest trochę... To jest taki, taka przygodówka związana z eksploracją w bardzo fajnej atmosferze taki, takiego, takiego O, Tak to, tak, tak się wyrażę. Zresztą ciekawie zrobione. No. Ja nie grałem. <śmiech> to czyli, czyli, sprawa czyli sprawa załatwiona. Miejsce dziewiąte. Metro. Last Light. Ja nie grałem. To... Ja też. <śmiech> ja grałem przez uciekłem nazistą tylko i tyle i przestałem grać nie dlatego, że mi się nie podobało tylko znowu coś z robotą odciągnęło mhm. jestem fanem uniwersum metra, czytałem książki oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie po polsku wyszły ale to, to po polsku co wyszło, czyli metra 2033 2044 później tą korzenie niebios, które się dzieje we, we Włoszech bardzo dobre i strasznie dołujące, polecam mhm. chociaż, chociaż dołujące, może nie lubię takich rzeczy to jednak mocna rzecz to, I i metoda 2044 od, od samego początku wydaje się grą znacznie lepszą niż 2034, lepszą niż 33, ale no właśnie, nie miałem czasu. Więc kiedyś na pewno, to jest gra, do której tak. na pewno wrócę. Na ja stopach. też. Last slide na pewno jest warto ja nie mam nic absolutnie do powiedzenia tej, tej grze, bo nawet nie wiem, co, co oni się mówią oprócz tego, pewnie, że świetnie wygląda, że jest ma mam wspaniałą grafikę. To prawda. To e, nawet Corrine... na rzecz. Miejsce ósme Blood Dragon Far Cry 3 Michael Bean, all the way. Tak? I, i, tu jest, I tu jest taka i, i, i fantastyczna kwestia, z tym związana, że to jest po prostu gra, kto żeby chyba ją zrozumieć, to znowu trzeba być takim 30-latkiem. No. Tak. Przynajmniej 30-latkiem. Przynajmniej 30-latkiem. 30 wszystkiego mogą nie załapać. Dokładnie. I to jest i to jest piękne. Ja, ja uwielbiam takie puszczanie takie, takie, takie oka do do graczy, mnie tych starszych chyba jakiś tam sukces osiągnęła. No całkiem duży sukces osiągnęła nawet. Nie tylko na naszej liście, ale generalnie finansowo to mi chodzi. Bardzo ty... dobrze. Tak, to jest gra, którą wy, wy, wymaksowałem, Byłem wszystkie osiągnięcia, bawiłem się przednio, y, płakałem ze śmiechu przy tekstach Michaela Biena i ogólnie, bo była przeboska. Jedyne, co mnie wkurzało, to paleta kolorów, która po pewnym czasie stawała się to nie jest męczące, stu... tak. męcząca i to bardzo. Trosze w środku nocy, jak jedyne włączony, masz ekran i tak. No, to, to, to, był, to, był, to był problem. Jeśli będzie Blood Dragon 2, mam nadzieję, że będzie, to chciałbym, żeby troszeczkę żeby zrobili grafikę w stylu Expendables, tak? czyli mhm. niezniszczalnych, czy jak tak. to się po polsku zwie. Ale mogliby też jeszcze zrobić tak, że yy, dla pełnego, takiej, pełnej imersji, tak? to musisz mieć stary Kineskopowy telewizor, i na nim tylko grać. <laughs> Jeszcze prawda. dodatkowo jakiś filtr symuluje jakieś zniekształcenia na taśmie. Jak I... w, w Retro City Rampage. Mhm, dokładnie. Miejsce siódme. Devil May Cry. Nowa, jakby taki reboot można powiedzieć. Albo kolejna część, bo to chyba piąta, jest nie? Dobrze liczę. Chyba tak. I tak. Ja, ja trochę pograłem w demo i mi się bardzo podobała. Gra. Tylko, że po prostu to, ja nie miałem czasu, żeby później sięgnąć, bo to chyba na plusie jest. Piotrze, bo ty też śledzisz Tak, na tak jest na plusie. Była, była, ale tak. ja jeszcze nawet jej nie ściągnąłem ani grałem ani. Nie, nie nic. ściągnąłem, ale to wszystko. Grałem w demo. Nie grało jest... się w demo fajnie. Świ ale, świetny jest humor, świetne są nam Jest tam chyba też kolejna kontrowersyjna rzecz związana z tą grą, to była zmiana wizerunku to Dantego. Tak, na, na, na, na, Ta na ogóle robiło Ninja Theory, prawda? Tak, czyli hmm. ci od, od Boża. Od Enslaved, tak? tak. Oraz od poprzednio. Enslaved i od Hamelisłow. Uh, I powiem wam, że jest, jest świetnie, jeśli chodzi o, o, o to, co ja się obawiałem, czyli właśnie o, to, o tego głównego bohatera, bo y, ja byłem przekonany, że on nie tylko będzie Emoz wyglądał, ale on będzie miał taką osobowość właśnie, ale nic z tym nie jest, Koleś jest mega kozak, jest po prostu mega cool i y, y, można powiedzieć, że Emo to był jego y, tam, y, wcześniejsze wcielenie, to, to, ten, ten Dante białowłosy, bo, bo tutaj to mamy zupełnie kogoś innego. To też zależy z której części Dante, bo on miał różnie się on był Pięć tysięcy wcienek, tak. Znaczy ja jestem powiedzmy graczem... Plus na był jeszcze moment... jego brat Wardziem, tak? Znaczy, Właśnie. Tak, no. No. Tam był jeszcze jakiś Nero chyba, ja, ja, ja, ja za mało grałem, znaczy ja przeszedłem tylko jednego, więc niestety... Trzeba by na jakąś wikię, do wiemy, tak, grać, tam tak wejść jest. poczytać, tak się wypowiadamy, tutaj cała, cała, cała encyklopedia powstała. Na pewno. Miejsce szóste... Assassin's Creed 4 Black Flag. I tutaj chyba w zasłużone miejsce, prawda? Tak poprzeczka została obniżona przez Assassin's Creed 3. <laughs> że Po prostu z wielkim, takim, no nie wiem, z otwartym sercem ta, ta czwarta część została przyjęta i wiele osób twierdzi, że to jest najlepszy Assassin's Creed. Ja tak nie twierdzę na przykład. A co cię rozczarowuje, Ryszardzie? Grałem nie za długo na, na Xbox One. Postać głównego bohatera mnie rozczarowuje. W ogóle nie ma startu do etsio. Dla mnie Assassin's Creed 2 jest dla mnie Absolut, tak. Wyznacznie, tak, wyznacznie, wyznacznie jakość. Jest fantastyczna gra, od początku do końca. Fatalne są walki, fatalne jest podświetlanie beczniaków podczas walki, żeby nie, jeszcze dodatkowo zmniejszać imersję, mimo tych jeszcze naćkanego ekranu różnymi tam, przypominajkami. Jakaś taka ta gra jest rozlazła, po prostu. No, mo, może, może, może mnie wciągnie później. Natomiast nie wiem, czy te wstawki z Abstergo na razie, czy mają jakiś sens, czy, czy w ogóle nie mają sensu. Przecież znaczy to czy... muszą utrzymać, bo inaczej nie miałoby to większego sensu, żeby to, powiedzmy, nadal była gra związana z tym tytułem, tak? Bo mogliby, mm. tak jak Watch Dogs, nie? zrobić nową markę, czyli tutaj na przykład, nie wiem, piraci z tam, z, nie wiem no nie z Karajewu, bo już tam, ale, ale generalnie coś takiego i, i, i tworzyć kolejny odłom, no ale jednak Assassin's Creed to jest jak, jak Call of Duty, tak? Już sam no tak. tytuł napędza sprzedaż, więc... Co, co, rok, co roku nowa część, bo najczęściej, bo teraz też jeszcze to Liberation w wersji tak. HD. No i wiem, jakoś najbardziej mnie odrzuca główny bohater oraz odrzuca, odrzuca mnie w sposób styl, znaczy mechanika walki oraz działania przeciwników podczas walki to jakaś zgroza, wygląda obrzydliwie i yy, psuje wrażenia estetyczne. Ten parkour cały jest załatwy, bo w zasadzie trzymasz tylko spust ciśnięty i biegasz gdzie, gdzie chcesz. No nie mm -hmm. wiem, jakoś no jakoś mnie nie przekonało na początku. Zobaczę, zobaczę później. Ogólnie lubię klimaty pirackie, lubię, lubię Asasyn'a jako, jako serię. Natomiast czwarty, mm -hmm. Oprócz części trzecie, którą po nie grałem. Natomiast czwarta część wcale nie, nie wydaje mi się jakimś takim szanty Cię nie przekonują, to śpiewanie... Mało, jako... No to tak, jeszcze do no nich. Gdyby był po polsku, to byłoby ciekawe. Ja tak. Ciekawe była do, lokalizacja. Dokładnie było... odwrotnie, dlatego że ja się przy trójce strasznie potwornie, okropnie męczyłem i przejście dla niej, niej było dla mnie męczarnią, to z czwórką bawię się wyśmienicie. Nie wiem, czy właśnie dlatego, że tak źle się bawiłem w trójce, czy, czy z jakichś... Ja w trójce ruchu. praktycznie w ogóle się nie bawiłem, więc... <laughs> no, nie, no generalnie ja, ja spędziłem jakąś straszną ilość godzin przy czwórce już i yy, i właściwie zrobiłem wszystko, co tam było do zrobienia. I oczywiście, że te gramowady i to całkiem to, to sporo wad, zwłaszcza w tej mm, warstwie fabularnej, e, ale jest tam na tyle dużo przyjemnych dla mnie przynajmniej. Mm, na przykład co do tego Abstergo i co do motywów w czasie teraźniejszym, to mnie ujęło to, że Ubisoft wszystkie swoje gry umieszcza w jednym wielkim uniwersum. Tak, i Watch Dogs też tym samym? Ale to właśnie Division. ja, ja o tym gdzieś tam mówiłem przy okazji, yy, i ktoś mi odpowiedział, że nie tylko o Watch Dogs, bo w, y, na przykład w Far Cry III, w jakichś tam dodatkowych mapach, planszach można było znaleźć tajne laboratorium Abstergo. No, ale to jest takie mocno naciągane, na wiesz. No ale to jest m, dla mnie akurat, mimo że to jest naciągane, jest to bardzo przyjemne. I takie opuszczanie no, no, no. oczka, że wiesz, że, że rozpoznajesz, a tu jakieś logo, a to coś tam. Mhm. Akurat, akurat mnie robi. Nie, no wiesz, to, to, ale to, to wiesz, to można powiedzieć, że to jest właśnie na poziomie predatora drugiej części i tam wnętrze statku i czaszka obcego, nie? To jest, to jest no, coś, no, to jest co takie po prostu. Nie Ja się włosno. O, Mhm. No, w, w każdym razie, no nie tylko to to wracając do furki ja się bardzo dobrze bawiłem okej okay, panowie, teraz decydujący moment pierwsze De decydujące pięć. starcie Toż właściwie to za każdym razem jak będziemy wymienić jakieś tytu, to, to, to werble by się przydały więc... możesz dograć werble możesz robił wargami werble wargo werble taka piękna gra w sumie. A to pierdzenie, no to, przepraszam. No to właśnie, to tak nie wyszło. Nie wyszło mi. Miejsce piąte. Moim zdaniem największe zaskoczenie na no liście. Moim zdaniem, bo ja akurat w tę grę nie grałem, mi się wydaje, że Rysław, ty chyba grałeś, Piotr, ty chyba też, Rayman, Rayman Legends. Ja bardzo grałem w tę grę. Bardzo, bardzo, bardzo. Przez trzy miesiące codziennie. Więc więc chyba jest zasłużone miejsce piąte jak ja bym teraz? dał wyżej tak naprawdę tak? dla mnie to jest z nas trójki chyba najlepszych w tym roku mhm. przez, czemu tak często grałem? bo, bo jest coś takiego jak e, codzienne wyzwania mhm. i codziennie m, były przygotowywane różne próby do przejścia dla graczy a to przebiegnięcie jakiejś odległości w jak najkrótszym czasie albo to dobiegnięcie jak najdalej a to unikanie e, przeszkód przez dłuższy czas w dojo i bo... trzeba było zdobywać punkty czy, czy pucharki podczas gry, żeby o... ostatnie osiągnięcie w grze zdobyć. Ten... Ten... Ostatnim osiągnięciem jest tak zwany najwyższy poziom czaderskości No i to wymagało gry codziennej przez kilka miesięcy. No to właściwie Czyli to można powiedzieć, to jest powiedzieć że <laughs> jest to najbardziej czederski? Jest przez... to najbardziej W grudniu, jak patrzyłem na klasyfikację graczy, to byłem 50 na świecie. A gracz na jakim systemie? Na Xboxie. Ale A mam, ich... ją... mam ją jeszcze na Wii U. Na Wii U może byś był na pierwszym. Nie, nie sądzę. Na Wii U chyba byli jeszcze większy już w ogóle, nie? To już... Na Wii U to niektórzy tylko w to. No ale no. na Wii U to możesz grać wszędzie, bo masz, prawda, tablet, masz w toalecie, tak, tak, w łóżku, tak. wiesz, z psem przed domem. No wszędzie. To, to aż tak daleko nie sięga sygnału. Kiedy robiłem testy, to możesz odejść na jakieś, ja wiem, 7 metrów od konsoli i już, już przerywa. Jak ktoś Więc... mieszka w dużym domu, to może być problem, rzeczywiście. To może być problem. Także wiesz, wychodzę ze swojego pokoju, przechodzę kilka kroków i już nie mam sygnału. Mhm. A można Wii U odpaść przykład bez podłączenia do telewizora? sobie sobą i. Tak, tak, tak. No. To taka konsola przenośna właściwie. No. No, lekka jest dosyć. Coś jak, pamiętacie te zegarki Seiko z telewizorem kiedyś? Z placakiem? Takie stare. Nie, nie, to stare zegarki Seiko. Ja się strasznie jarałem tym, bo to nawet tam, nie wiem, czy w Gliniarzu w Beverly Hills to było, że. No, to, to, to takie ciekło krystaliczne LCD, ekraniki małe i zegarek wyglądał jak Casio, prawda, te wszystkie takie w, w, z melodyjką, o nie wiem, to pamiętacie na pewno. I ja chorowałem na ten zegarek i zawsze chciałem go mieć i w momencie, kiedy byś mógł sobie kupić taki zegarek, to okazuje się, że to, jest, to nie jest tak, że to jest zegarek z telewizorem, to masz odbiornik radiowy, który jest w wielkości tych starych Walkmanów, nie wiem, czy pamiętacie ze stary kastowy takie Walkman tak. na cztery paluszki, który nosisz właśnie w klapie marynarki, kabel z tego idzie po prostu przez rękaw do zegarka i wtedy możesz oglądać, nie? Tam jakiś antena. I to cała ta magia tego, że to jest takie małe, przenośne, fajne gadżecik to nie gdzieś prysła. I no... Mówię, że zegarek z plecakiem. No tak, no można tak <śmiech> Więc masz Wii U tak, z plecakiem, możesz tak nosić wszędzie. Miejsce czwarte, Bioshock Infinite. To już mówiliśmy. mówiliśmy <śmiech> dużo o tej grze <śmiech> powiedzieli. Że tutaj można... Ja w takim razie, jak już mówimy tylko, że to jest ten, to ja, ja powiem tak, że to jest, to jest jedna z tych gier, w których w skończeniu musiałem tak wziąć głęboki oddech i jeszcze raz przemyśleć, co się właśnie wydarzyło. Przeanalizować sobie po, po kolei, bo y, jak pierwszy raz przeszedłem grę, y, to miałem wrażenie, że czy ja na pewno zrozumiałem, co się wydarzyło. Czy na pewno zrozumiałem, że ta postać to jest to i to i, tutaj i tak dalej. Y, bo coś mi tutaj. Nie, coś mi chyba umknęło, że to jest taka troszeczkę zabawa z, z umysłem, że y, no, Skończyliście wiecie o co chodzi. I muszę przyznać, że y, brakuje takich gier, przynajmniej w moim przypadku, że, że powiedzmy gdzieś oprócz tego, że gra się na emocjach. No bo takie gry, gdzie rzeczywiście możemy czuć takie emocje, tam smutku, tam radości tak dalej, to, czy tam jakiejś satysfakcji jest duża. Ale to jeszcze dodatkowo gdzieś tam jest ten efekt wow. I ja uważam, że y, Bioshock Infinite zasługuje na, na miany, jednej z najlepszych gier minionego e, roku. No ale skoro jeszcze Jeszcze raz powiem: fantastyczna fabuła. Świetnie, mm, świetne y, fabularne zaskoczenia i ale beznadziejna mechanika walki. I beznadziejna mechanika walki. To jest, to jest gra, która jest z zmarnowanym potencjałem, moim okay. zdaniem. Miejsce trzecie. Y, chcecie zgadywać? Jakieś typy macie? No ja mam kilka typów. Ja mam, ja mam, ja mam typy, ale... No, za, nie, bo będziemy o waszych listach mówić, ale w tym sensie... Dobra, e, czy macie Dobra obstawiam, że będzie w pierwszej trójce na pewno będzie The Last of Us. Piotrze, ty obstawiasz... No jak obstawiam pierwszą trójkę, to ja obstawiam, że w pierwszej trójce będzie też GTA 5. No to tak, oczywiście. Ja tak. <grym grym> obstawiam, że będzie jeszcze Tomb Raider. No, y czyli, czyli mamy pierwszą trójkę i teraz kolejność Kolejne. pierwszej trójki. No to ja strzelam ja na trzecim miejscu Tomb Raider. Tak, ja Tomb Raider. Też, tak. E, a tej grze też powiedzieliśmy już sporo w, w przypadku w Ja się dziwię, no, że, że ta gra mogła kość rozczarować, dlatego że to jest gra fantastyczna, wspaniały reboot serii i ja liczę na to, że na przykład kolejna część będzie w, w podobnym klimacie. No, być może ta właśnie wersja definitywna okaże się tak fantastyczna, że po prostu czapki z głów i wszyscy będą kupować w ogóle PlayStation 4 i... Ta, ta wersja jest i... tylko na, na PlayStation 4 i na Xbox One, tak? Mhm. A prawdopodobnie to nie ma na, na pc nie? Bo, bo, bo zmienili, z tego co widziałem, to zmienili zupełnie model Lary. Ma inną twarz, ładniejszą no ta jest szobiec, i... tak. Taka prawdziwa jest ta twarz, prawda? Taka... No. Do rany przyłóż. <grym> tak, ja w co mówię, że możesz do rany i nie pewnie do innych miejsc. Tak. Z się zrobiła wreszcie, tak? Te, te włosy wreszcie jej powiewają. Nie trzeba żadnych feksów tre i tak dalej, które po prostu pożerają komutery. Miejsce drugie. No, last of us. Na drugim Last of Us jest. Tak, dokładnie. The Last of Us. Mniejsza grupa odbiorców. Tak. Być może. Gdyby The Last of Us było ekskluzywem, to byłoby na pierwszym miejscu. Dokładnie, tak, tak, tak. Znaczy, nie tutaj... było ekskluzywem. Ja nie wiem, czy graliście w wersję polską, czy w wersję angielską The Last of Us. Ja grałem w polską przez chwilę świetny banaszyk. Mhm. Świetny banaszyk. No i bardzo dobry banaszek. To były trzy zalety polskiej tak. wersji. Natomiast przekonania w tłumaczeniu, błędy w tłumaczeniu do da jego towarzyszka słaba, bo słuchaj, że może ma 30 lat, a nie 14, tak? No tak. Więc, albo naszych, no ale naszych świetne. Ale to tłumaczenie na przykład błędy nie wynikały z tego, że chcieli nie wiem, może, w, wiesz, jak w szleku, tak? Wprowadzić coś od siebie. Nie, Więc... nie, błędy typu błędy, nie, nie, nie jakby... To, to podobny problem miał Uncharted, w którym Aha, było, tak. jest, jest, jest tona takich rzeczy, no ale tam... Mhm. Da, ob, ogólnie... Gdyby nie było szyka, byłoby słabo, a jest średnio. O. Yy, yy. Yy, Dlatego przełączyłem na angielską, która jest... No, tak ja, ja prawdopodobnie, jak będę drugi raz przechodził grę, to, to właściwie wersja angielskiej, ale było tak, że na początku grałem wersję angielską. Tam głos użycza ten sam aktor, który mm, grał e, Bookera. Tak, gdzieś. Więc yy, no, ten głos jest, moim zdaniem, to jest nowy Nolan North. Chociaż moim zdaniem Nolan North nadal jest numerem uno i to taka nagonka na niego, że ona w każdej grze jest, to bardzo mu zaszkodziła, bo wydaje mi się, że on po prostu przestał być, taki na pierwszym planie, on się tylko pojawia powiedzmy w takich grach, gdzie wcześniej już występował, czyli właśnie w Uncharted, nadal podkłada głos w Saints Row, tam w Saints Row to jest nawet świetnie zrobione, bo nie wiem, czy się w czwartej części, że możesz sobie na przykład wybrać tam Male 1, Male 2, Male 3, Female 1, Female 2, Female 3 i Nolan North. To Jest świetnie zrobione. Po prostu St. 4 ma, ma fantastyczny humor, tam jest nawiązanie do tych, tych, tej popkultury amerykańskiej. No w, w każdym centymetrze kwadratowym jest tona, tona tego i e, w ogóle w ten weekend ostatnio można było zagrać za darmo na Steamie e, St. Row 4. Więc e, naprawdę fantastyczna, fantastyczna gra. Ale e, no tutaj. Mamy tego samego aktora, w każdym razie ja grałem wersję angielską, ale chciałem zobaczyć, jak brzmi Polska, i przyznam, że tak mi się spodobała polska wersja, że już przy niej zostałem i przyszedłem do końca. Przyszedłem po prostu grę. I... bo Banaszek jest naprawdę świetny, on to, to ma główną rolę i jakby ciągnie całość, no to, bo to wiesz, to jest świetny aktor głosowy. I on, on, on robi jest, te wszystkie audiobooki rewelacje. On robi dużo audiobooków, on jest reynorem w StarCraftie, on jest tym templariuszem w Diablo. Jest, jest Roszem w Wiedźminie. Fantastyczna rola. Będzie że, że ktoś Boberka zastąpi, bo, i, bo to jest jednak różnica. Boberek też jest świetnym aktorem głosowym, ale też ale innym jest. Jeśli chodzi o głos, y, znaczy tak. Boberek jest zdecydowanie bardziej wszechstronnym aktorem głosu. Potrafi no. zmienić głos i zagrać od, wiesz, od, od dzieciątka, od kobiety po staruszka. Tak? A Krzysz, Krzysz, Krzysztof Bonaszyk ma ten, ma, swój tak, głos, tak? ma ten swój głos, który jest po prostu rozwalającym głosem. Wiesz? Gdy, gdyby, ja, chciałbym ale... mieć taki głos po prostu. Ale, ale, nie, ale, nie, ale, ale nie, potrafi tak, nie potrafi go tak modyfikować, wydaje mi się, jak Jarek Boberek. Ja niestety z, z Krzysztofem Maneczkiem mam ten problem, że kiedyś tak grałem ciągiem w Infamous, jedynkę, dwójka i ten dodatek i on tak mocno mi się za, zapadł w pamięć jako główny bohater mm -hmm. e, niesławnego, że teraz ilekroć go słyszę, od razu mi przed oczami staje właśnie Colma Graff. Więc e, w innych lokalizacjach, gdzie się pojawia, mm, od razu mi się przypomina tamta rola. Znaczy ja się w ogóle tak nasłuchałem oberka, bo on rzeczywiście w dużo... Zresztą ja chyba wszystkie gry z, y, lokalizowane przez Sony to chyba przodzą przez jego studio, nie wiem, yy, zajmujące się dubbingiem. Yy, tak, tak, takie tak wrażenie odnoszę. I generalnie wszystkiego znaczy, studio przez... Boberka. On, on nie ma chyba swojego studia, on jest reżyserem, natomiast studia chyba jako takiego ja nie ma, tak, nie wiem. On Mi się kiedyś wydawało, że jakiś materiał widziałem. To, nie to wiem, może to był reżyserem z... właśnie, wiesz? Znaczy, chyba... Bo to chyba było w związku z, z God of War, tam, pamiętacie ten słynny konkurs? Tak, Zostań tak. tam jakąś ofiarą. Bo to chyba było studio PRL, wydaje mi się. Tak? I, to, I on tam był chyba reżyserem, natomiast... A rozumiem, to ja myślę, że on jest jakby współtam. tam... A to nie wiem, może jest, ale jakby ja spekuluję w takim razie. To ja, tak już, ja też, ja też. Także, więc, ale wydaje mi się, że nie jest to. Ale jak, jak tak już się usłyszałem, że później jak on podkłada tam różne głosy w, w Kilzonie i tak dalej, to mi jakoś tak nie, nie pasowało to. Ale to jest, to, to jest kwestia właśnie tego, że na przykład, mimo wszystko, wonczar jak lubię. Jakoś tak dobrze wypada. Więc no ale, e, nowa krew, powiedzmy, no, nowy, nowy dominator na rynku i, i, i, i to jest. E, I to dla mnie była kat na tyle dobre. Ta to, to to, to polska wersja, że, że się wciągnę. No i niestety niestety kończyć czas, ale no, miejsce pierwsze, tutaj już nie ma co dedukować, spekulować, coś wiadomo. Grand Theft Auto 5. No, w, można powiedzieć, że rzeczywiście no, to, jest, to jest numer jeden, jeśli chodzi o wszystkie rankingi sprzedaży. Metacritic chyba też w, w, tam nie wiem, 97 to co jest? No to jest. To jest jedna z tych wszech czasów według Metacritics. Więc chyba tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia, że, że tak GTA wysoko jest na, na liście, że pierwsze miejsce zajęło. To jednak to nie jest najlepszy GTA, jakie, jakie, jakie w ogóle zagrałem. No, chyba wszyscy się zgodzimy, że najlepszym GTA jest. trzy, cztery Vice City. dokładnie. Panowie, ma jakiś słówko komentarza, zanim przejdziemy do naszych list na temat GTA V? Chciałbym mieć czas kiedyś ją porządnie zagrać do końca, także bardzo chciałbym mieć ten czas. Piotrze? No, my już kiedyś tyle czasu, poświęciliśmy GTA V, właściwie to, z słowo. Tego, co wtedy mówiłem. Trzy słowo, no bardzo przyjemna rozgrywka. Dobrze, panowie. Ta lista, ona będzie oczywiście w opisie do odcinka. W tam w opisie odcinka też dorzucę komentarze naszych słuchaczy, które uzasadniają na przykład niektóre miejsca na liście, więc to jest bardzo przyjemne. No niestety nie mamy tyle czasu, żeby jednak przeczytać je wszystkie, bo chciałem teraz przejść do tego momentu, który też właściwie czekają. Chciałem poznać Wasze listy. I no nie, jednak naprawdę interesuje Top 5 i to pięć to jest to nie znaczy, że to one muszą być od tam powiedzmy naj, najlepszej gry do najlepszej gry Ko, ta kolejność może być absolutnie losowa, więc jak, jak preferujecie, jeśli preferujecie w, w kolejności proszę bardzo Ryszardzie ja nie wiem czy, czy o pięciu powiem na pewno jest jeden tytuł który u mnie chyba jest na pierwszym miejscu a nie znalazł się w ogóle na liście czyli Super Mario 3D World no proszę i bardzo nie się nie nas, bo to jest Czy genialne. Były głosy, ale przyznam, że po prostu było za mało ich. No pewnie tak... Za mało ludzi, to... po prostu y, chyba Nintendo fanów o, słucha Fantasmagorie, bo, bo było parę tytułów, przepraszam, że tak przesłucham słowo, ale było parę tytułów z Nintendo, y, które się pojawiły, właśnie Super Mario, 3D World, Luigi's Mansion, Shin Megami Tensei, Devil's Summoner. Pewnie był też Fighters. Fire Emblem, też pewnie był. Fire Album, tak. Jakieś Etrian Odyssey Untold tak, Millennium no. Girl. Tak. Tytuły zupełnie dla mnie nie, nie, nieznane. Nawet jakiś. Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. No to jest, to wyszło na wszystkie konsole. Tak. No ale tutaj w tym momencie po prostu za mało głosów. Właśnie coś, Więc może tutaj Ryszard będzie taką ofensywą, tak? Wszystkie tytuły z Nintendo. Nie, no wszystkie. Chociaż Pikmin też by powiedział, że w pierwszej dziesiące się zmieścił. Ale, ale Super Mario 3D, 3D, 3D World, 3D World, jak to woli, to jest genialna platformówka. Absolutnie genialna platformówka z fantastycznie przygotowanymi poziomami. Każdy świat jest inny, każdy etap jest inny, w każdym są inne mechaniki, w każdym trzeba robić coś innego. Są świetne wzmocnienia dla Mario, które powodują, że na przykład się rozdwaja, nawet rozczwarza i musi czterema jakby klonami sterować jednocześnie. Są, są świetne takie etapy, w którym sterujesz jednym z tych grzybków, który nie może skakać i jest tutaj bardziej na, na, na logikę z, z, zrobione. Fantastyczna grafika w wysokiej rozdzielczości, w końcu w grze y, trójwymiarowej z Mariem. No, czysta esencja zabawy platformów pl i to jest, y, jeśli ktoś y, się zastanawia, czy warto kupić Wii U, to jako jako, na pewno nie jako pierwszą konsolę, natomiast jeśli ktoś ma PlayStation 4 albo Xbox One, to zdecydowanie warto mieć też Wii U, chociażby po to, żeby móc zagrać sobie w Maria. Mhm. Bo to jest fantastyczna fantastyczna gra. I mówię, wydaje mi się, że pewnie bym umieścił na miejscu pierwszym. Jak już, jest, jak już jesteśmy przy, przy Wii, to też warto rzucić okiem na, na Zelda, ale to też nie mogę powiedzieć, że to najlepsza gra zeszłego, zeszłego roku, ponieważ jest to reedycja Zeldy, która wyszła przed tam 10 dziesię lat temu, tak? Czy dziesięć... Znalazłaby się może być, być może wysoko na tej liście właśnie tych reedycji. Tak, to na tej liście bym dał na pierwszym miejscu, wydaje mi się, tak, mm. bo, bo jeszcze jakby mam związane z nią wspomnienia takie e, mocno osobiste, bo kiedy nie nią grałem za pierwszym razem na Gamecube, to mój starszy syn miał, miał 4 lata, a teraz 4-5 lat w zasadzie, a teraz jak grałem... E, w jej reedycje, to, to młodszy są nie o tyle samo. Mhm. Także, można było porównywać, jak reagują na, na tę grę i to było bardzo fajne. E, czy, kolejne miejsce? Trzecie. Kolejne mie czy, trzecie. Znaczy, to powiedzmy, że Zelda nie liczymy. W tym. Zelda tak, jako taki tak, grand prix. Tak. Tak. Wydaje mi się, że właśnie Raymond będzie. Mhm. Ale o, o Rejmenie już mówiliśmy i o tym, jak, jak, jak dużo w niego grałem. Później będzie Diabeł na konsole, ale to też w sumie nie wiem, czy pasuje do, do, do, do tej klasyfikacji, czy to jest raczej 2012. No tak na, na tym samym poziomie, co Zelda, można powiedzieć. Okej, okay, no to później będzie Tomb Raider. Czyli to, to Tomb Raider nie będzie na trzecim miejscu. Na czwartym będzie gra, w którą non-stop, ale w zasadzie ona nie została jeszcze oficjalnie wydana, tylko jest cały czas w becie, czyli Hearthstone. Mhm i tak, to jest gra wiele, wiele godzin. Zapowiada się najlepsza gra 2014 roku? Czy no, raczej To jest, to jest bardzo, bardzo dobra gra? Bardzo dobra gra, nie wiem, czy... Nie, najlepsza nie są, bo to jest za, za lekka, za, za mały tytuł, ale na pewno bardzo wciągający, mhm. bardzo dający dużo frajdy, powodujący też frustrację czasami, bo... Widzisz, że już masz wygraną grę, a tutaj nagle przeciwnik wyskakuje z jakimiś nieprawdopodobnymi kartami i przechyla szale na swoją korzyść. Ale, ale naprawdę świetny, świetny dopracowany kolejny tytuł Bizarda. No i w pierwszej piątce na pewno dam grę, w którą gram bardzo często. Grę, o której mało osób wie chyba, bo nazywa się 868 HAK. Coś mi się obiło <śmiech> o... Nie jest, wiem, co to jest. Jest to gra dostępna chyba tylko na iPhone, znaczy na iOS-a. Nie wiem, czy na Androida też jest. I jakby to powiedzieć, jest to taki symulator w... włamywania się do systemów komputerowych, tylko zrobiony w formie takiej gry bardziej roguelike, mhm. czyli masz jedno życie i musisz dojść jak najdalej po prostu. włamywać, się, Przekonywać kolejne, kolejne systemy zabezpieczeń. Trudno mi opisać naprawdę, jak ta gra wygląda. Ja miałem do niej kilka podejść, bo najpierw kolega, mi, kolega Łukasz mi ją bardzo polecał i, i ściągnąłem ją, po chwilę, w ogóle nie załapałem, o co chodzi. Grafika jest bardzo prymitywna. Tak? Jest to grafika no. taka, która mogłaby spokojnie być na Komodorze 64 albo i ZX Spectrum. Bez żadnego problemu. Natomiast mechanika i sas jakby... Sam, sam sposób gry wciągnął mnie po którymś tam razie tak bardzo, że od tej chwili w zasadzie gram nią codziennie po kilka partyjek tak? bo partyjka zajmuje, nie wiem pięć minut tak? i gra jest wyjątkowo wciągająca Nie naprawdę, naprawdę nie próbuję się jej opisać teraz, bo wydaje mi się, że to jakby obraz mówi znacznie więcej niż słowa, po prostu zobaczcie hmm. sobie na YouTubie jak ktoś gra albo i, i, i to będzie chyba, chyba najlepsze w 8.6.8 myślik hack. Na iOS, tak. na, na ios tak. Możliwe, że też jest na Androida, jakby nie śledziłem tego. Mhm. Bardzo, bardzo polecam. Kosztuje tam jakieś, nie wiem, dwa euro i wciąga jak bagno. Mhm. Czyli jakby u mnie w, w, pierwszej, w pierwszej piątce gier z tych, tych głośnych tytułów jest tylko Tomb Raider, a, a reszta to są takie rzeczy, które... Ale by, troszeczkę to wchodzi za... w ten trend taki, że te tytuły tak zwane AAA, że one nie tyle, że przestały mieć znaczenie, ale bo nadal ma, mają, jeśli chodzi o, powiedzmy o sprzedaż i zarabianie i tak dalej. Więc one powiedzmy dla, ze względów finansowych, mają ogromne znaczenie. Tak samo jak powiedzmy Transformersy, czy, czy nowe części Avengersów, czy tam Ironmana i tak dalej, tak? Te gry mhm. nadal muszą powstawać, tak samo jak te filmy nadal muszą powstawać, ale jednak ludzie bardziej zwracają uwagę na te rzeczy, które teoretycznie gdzieś są w cieniu tych tytułów. Ale no, słuchaj, nie to nie... nawet z, z listy słuchaczy bardzo intensywnie wynikało, no bo jeżeli w top ten były takie tytuły jak Gone Home czy Blood Dragon, czyli wiesz, nazwijmy to w wielkim cudzysłowie małe gry, to hmm. coś się zmienia. No tak, ale Gone Home jest taką grą na, na, na tym, na, na językach można powiedzieć i to też dużo daje. Ja jak sobie tworzyłem tą swoją listę, i przeleciałem przez wszystkie tytuły wydane w tym roku, a potem skasowałem z tego wszystkie te, w które nie grałem, Aha. to zaskoczyło mnie, jak bardzo małe gry, tak jak na przykład The Brothers właśnie, Stoją dla mnie na równi z y, grami A nawet jak zastanawiam się, na co czekam w, w tym roku na, na tytuły, które będą wydane w tym roku, to na przykład jedną z gier, na które bardziej czekam jest transistor, który nie jest wcale y, wielkim tytułem a tylko no, raczej mniejszą grą, jeśli można to tak porównywać w ogóle. Więc coś się zmieniło w, w rynku, że te mniejsze gry ściągane, nie wydawane w pudełkach, nie wydawane przez dużych wydawców są dla nas równie interesujące co te właśnie gry z pierwszych półek. Mhm, mhm. No to w takim razie Piotrze, jak wygląda twoja lista? <laughs> właśnie na to, ten akurat zostały prawie same duże gry, więc to jest zaprzeczeniem tego, co przed chwilą powiedziałem. Mhm. No ale tak, ponieważ o każdej z nich mówiliśmy, to, to tak bardzo szybciutko wręcz tylko wymienię. Bez kolejności to będzie Guacamili, to będzie Tomb Raider, to będzie Assassin IV, GTA V i The to mm -hmm. no was. To ja powiem tak, że jedna tylko gra, którą mi się bardzo przyjemnie grała i myślę, że to nie jest najlepsza gra, jaką grałem, ale yy, w ogóle, ale w tym roku na pewno jedna z, z perełek, ale też yy, wyjątkowy tytuł ze względu na to, że to jest, ten, to jest ta gra z Kickstartera, która raz, że wyszła i dwa, że całkiem nieźle yy, udało im się powiedzmy w, tej w tych założeń. Tak, dokładnie, Shadowrun Return. Bardzo fajna gra. I to jest na przykład na mojej krótkiej liście, ona jest wysoko. Wszędzie grałeś. Grałem, ale za, za, wiesz, nie kiedy, Nie przeszedłem, kiedy była kampania, to od razu wsparłem, nawet dostałem piękny album, teraz przyszedł niedawno z, z grafikami koszulkę dostałem, jakiś no, tam na pendrive, specjalny pendrive taki, plus kartę taką jakby kredytową, czy do, do szpitala. Tak, tak, tak, tak, tak. I, i pograłem chwilę. Świetne napisane dialogi. Mhm, jest klimat. Ta część taktyczna trochę nie dociąga, wydaje mi się, do poziomu popularnego. Mhm. Znaczy nie jest zła. Tylko, gdyby wiadomo, że mieli bardzo ograniczone zasoby, mało ludzi, mało czasu, gdyby tą grę podtrzymać jeszcze troszkę w piekarniku, to mogło być bardzo dobra. Jest dobra, jest dobra, także. Tak. Też szczerze polecam. Zwłaszcza jeśli ktoś grał w Shadowrun. Jakieś grałem w Shadowrun w RPGA takiego papierowego. Co prawda dużo, bo więcej się grało w Cyberpunka, ale przez no to bardziej w Cyberpunk niż. No bo, bo Cyberpunk wyszedł po polsku pierwszy, później Shadowrun chyba też wyszedł po polsku, ale, ale dosyć, dosyć późno. Myśmy grali jeszcze z angielskimi podręcznikami. No i zawsze fajnie było sobie stworzyć jakąś postać Orka Ninja tak. czy to żarca Ninja. <laughs> Także no, stare, dobre czasy. Shadowrun też polecam. te tak, gra cały czas się rozbudowuje i to, co mi się na przykład Shadowrunie bardzo podoba, w tym Shadowrun ta opcja y, tych modów, tych, tych gier tworzonych przez y, społeczność mhm. i naprawdę no ja nie, nie miałem teraz czasu, żeby zaglądać tam, ale jak ostatnio nas sprawdzałem, a to było to powiedzmy miesiące temu, no to były te, te gry, które pozwalały ci zagrać tego oryginalnego na na, na na który wcześniej wyszedł, tak, jakby już na tym nowym silniku, więc nie strasznie to kręci, tylko że po prostu ja bym chciał, żeby już to było skończone, żebym wiedział, że jak po prostu wchodzę w to, i Jeśli poświęcę sobie ten czas, a to nie jest tam, powiedzmy, tam godzinka czy dwie, tylko to powiedzmy, no takie przejście tego może być 10 godzin, nawet to, żeby to jednak było jakby spełnione, żeby od początku do końca przejść. No ale jest, to, jest świetne, to jest świetny, świetny silnik do, do tworzenia fenomenalnych historii, a na pewno z kolejnymi tam update'ami poprawiałem pewne mankamenty i to wszystko rozbudowałem, bo grama ma taką głębie, chociaż może taka nie do końca jest głęboka, ale ten, ten system ma wiele interesujących rzeczy. I, i Ja bym że jak troszeczkę jeszcze go dopracuję, to on będzie tak wszedł właśnie w stronę, nie wiem, na przykład Fallouta drugiego. Yy, albo gdzieś tam może nawet już jest na tym poziomie. No ale to yy, powiedzmy na inną dyskusję yy, temat. Inne, inne gry z, z mojej listy to oczywiście Gone Home, która mnie yy, bardzo urzekła. Świetna gra i, i, I każdemu polecam po prostu zapoznanie się z, z tym tytułem. Ja wspomniałem dlaczego wcześniej. Tomb Raider. No jednak, tutaj już chyba więcej niż tytuł co powiedzieliśmy. Dalej, The Last of Us. Tak, egzekwu powiedzmy z Grand Theft Auto 5. No właściwie wszystkie powody wymieniliśmy. No, obie gry są fenomenalne. Ale dla mnie jednak najważniejszym tytułem, takim, który najbardziej mi się podobał w tym roku, to jednak jest Bioshock Infinity. Za tą wizję artystyczną, za ten steampunkowy świat, za, tą, za, za, za, to, za ten Luna Park w przestworzach, gdzie po prostu mogłem tą wizję artystyczną Kenna Lawina tak chłonąć. I mi się to strasznie podobało. Ja uwielbiam coś takiego i te rzeczy, które no, w mechanice powiedzmy, ok, ja, ja przyjmuję do wiadomości. To, to że, że że to, że to strzelanie mogło być zbyt, może nawet archaiczne. No, nie każdemu się podobać, bo było zbyt nużące albo zbyt e, irytujące i że to szukanie kawy i petów po śmietnikach to też jest trochę tak na bakier z tym, z tym, z tym całym wspaniałym światem. To jednak to, co Ken, Ken Levin e, jakby daje nam, graczom, no, to jest jednak to jakby przynosi intelektualnie rozgrywkę powiedzmy na, na wyższy poziom. Nie. I no, było to w Bioshocku. No, ja, nie wiem, ja, ja to widziałem. Znaczy, to mi się bardzo podobało w pierwszym Bioshocku, to mi się bardzo podoba w Bioshocku Infinite. Te nawiązania do różnych rzeczy, te, te, te historie w tle, ten, ten cały złożony świat, te, te zawirowania, które, które są. W... Nie, nie. Wy, wy, wiesz, co robi, wiesz, co robi Ken Levin? Ken Levin yy, yy, robi coś takiego, że bierze wnętrze. Rolls Royce'a i próbuje na siłę wcisnąć ją w Trabanta. I, i, i to jest to, co robi Kennewin. Czyli bierze super pobułę i wciska fatalną mechanikę ze słabą grafiką. No ale wydaje mi się, że jakby nie wiem, w pewnych momencie chyba on musiał zrezygnować z jakichś takich wizji, które miał. Jak wszystko poobcinali nie, nie, bo y tak raz za długo powstawała. Tak, ta, że oni po prostu widzieli. Tam, tam masz ślady rzeczy, które, wiesz, które, na pewno były zaplanowane do gry, ale nie wiesz. Na przykład hmm. czy, Póki grzyba jest na przykład odkręcanie kranów. A nie możesz spuścić wody, tak? Możesz skręcić kran, ale wody już spuścić nie możesz. Woda sobie leci. Póki grzyba. Brzucak dyzone, to ma sens, tak? Bo możesz y mieć taką runę które na przykład piją ze zbycie wody, tam się coś tak mhm. Tutaj, jak grzeba to jest w ogóle. Jest mnóstwo elementów, które są, są pozostawione po czymś tam, fragmenty źle obcięte. Tak. Nie, no ta gra jest... czy znaczy, wiesz, Dizoner bo... zrobił wielką krzywdę Bajaszokowi, bo pokazał po prostu, jak fenomenalną grą właśnie może być... No bo to jest, moim zdaniem, Dizoner to w jakimś stopniu to jest taki Bajaszok-killer. Nie, Dla, znaczy dla mnie Dishonored, Dishonored to jest w ogóle jedna z lepszych gier, jakie grałem, ale przede wszystkim to dla mnie jest taki duchowy spadkobierca FIFA albo nawet Thief. Tak. W tym samym, ja sobie wyobrażam, że co, co się działo z, z, z, ze światem FIFA ileś tam wieków później, tak? To się wyewolowało w coś takiego jak, jak Dishonored. Teraz nie mogę się po prostu doczekać drugiej części. Mam, na, mam nadzieję, że pokażą nam ten kontynent Pandyzję, i to będzie dla mnie w ogóle gra mm -hmm. nie wiem, czego ale... czas, I, i, i, i, no, w... no tak, zaz... ale wiesz, widzisz oczekiwania masz ogromne, a później się kojarzy, mam ogromne mówić. oczekiwania, wiesz, ale miałem też do szoka nie wiem, to ogromne oczekiwania, bo byłem wielkim fanem jedynki dwójki i mówię, i system szoka mm -hmm. się strasznie, strasznie rozczarowałem no. No, ale, ale jakoś, być może to, to, to, o czym mówisz, o tym Rezorcie, to się to jest prawda, znaczy, być może w, sensie to w twoim odczuciu, ja, ja to rozumiem tylko dla mnie akurat Czasami y, fajnie jest, no nie, bo stać się na trabanta, ale, ale masz takie poczucie, że jedziesz z Rajsem. I, i, i mnie <śmiennie śmiennie> takie, tak, takie coś odpowiada, bo czasami y, potrzeba mi. za mieć dużo w takie... grałeś, że marzysz tylko o, o trabancie. Tak. No. Ale, ale jakoś tak, no nie wiem, to, to zakończenie, cała ta historia, te, te postacie. One mi się bardzo podobały i sama no rozgrywka nie była dla mnie w, w męcząca. W idealnym świecie, w idealnym świecie, bo w taki. Infinity byłby przygoduką typu Polyn Click, tylko wtedy mało kto by ją wskoczył i nie sprzedałaby się tak, jak się sprzedała i nie osiągnąłby Czy w przygodówce Click nie miałbyś... tak, tych, tych... Nie co, ale tak żeby nie sprzedawał. Ja nie, nie wiem, czy oni w ogóle zarobili na siebie. Nie nie wieczu, jak to, czy jak, jak mówili, że ta gra kosztowała 200 milionów dolarów, czy się to później dementowało? Zawsze jest, jak, jak jest wyprzedaż na Steamie, no to Infinity jest za 5 czy 6 euro, tak? To nie świadczy o tym, że gra się dobrze sprzedała, wręcz przeciwnie, że starają się ją wypchnąć za wszelkie możliwe sposoby. No ale ja też, też bym obarczał troszeczkę ten kryzys, który przyszedł, że właściwie BioShock Infinite trochę się kojarzy ludziom jako nowa marka, a Bajershock też nigdy nie był taką silną marką jak Call of Duty, czy... czy czy Assassin's Creed, tak? Nigdy nie, nie, nie wyrobili się aż. Ty, może ty, no nie wiem, no... Nie mnie to analizować na biorąc, według widzi Charts, oczywiście ja wiem, jak bardzo nie są niedokładnie one tam teoretycznie sprzedali się ponad 3 miliony. No, no to Raider tak, w ciągu kilku, tygodni się sprzedał tyle i narzekali, że mało, tak? No. No, dopiero teraz niedawno chyba do, dobił do 5 milionów w Tomb Raider. Mhm. Zarobili na to, żeby zrobić nową edycję z ładniejszą larą. Nową aktorkę wzięli. Dobrze panowie, w takim razie mamy, mamy listę Jedna Szybko przeczytam pierwszą piętnastkę tytułów, żeby tak przypomnieć. Grand Theft Auto 5, pierwsze miejsce, Last of Us, drugie, Tomb Raider trzecie, Bajshock Infinite czwarte, Rayman Legends piąte, Assassin's Creed 4, Black Flag szóste, DMC Devil May Cry siódme, Far Cry 3, Blood Dragon ósme, Metro Last Night, dziewiąte, Gone Home, dziesiąte, Starcraft 2 Heart of the Swarm, 11. Call of Juarez Gunslinger, 12, Metal Gear Rising Revengeance, miejsce trzynaste, miejsce czternaste, Splinter Cell Blacklist i miejsce 15, Batman Arkham Origins. Tada, tada. I można powiedzieć, że części bardzo silne gry, tytuły, ale jakoś tak, nie wiem, jakoś jak ja pamiętam poprzednie podsumowania, to... to, to nie wiem, w te, w, w, rok temu Dishonored wygrał i jednak Dishonored to była taki tak, no zdystansowała te wszystkie inne tytuły dosyć wyraźnie. A zgrał to Auto 5 też dystansuje, ale to jest, to może być właśnie ta siła siła liczby graczy być może, nie? I są tyle. Ja czekam, czekam na ten rok, w tym roku zapowiada się mnóstwo fajnych tytułów, pierwsze już za miesiąc, tak, czyli... A właściwie to pierwsze będzie... dopiero za miesiąc, czytałem, bo to Thief, <laughs> Thief dopiero wychodzi chyba pod koniec lutego, tak? Lutego, czy... Pod koniec, ja myślałem oczywiście o Donkey Kong, Aha. <laughs> nie, ale tak naprawdę Donkey Kong, abstrahując od tego, że Donkey Kong zapowiada się świetnie, na pewno go wezmę, tak? ale no. bardziej czekam na Tifa, tak, bo jestem wielkim fanem serii. Nie wiem, tylko trochę, trochę mnie martwi jakby to, co się z, robi z Steve'em pod względem fabularnym. Tak jakby nie wiem, jakiś, jakiś niespełniony lewacki aktywista doszedł do, do pisania scenariusza i, i opowie się takim z tego, co z, jakby ze z, z, z, zwiastunów widziałem, tak? że źli bogaci i dobrzy biedni i no. no tak dalej. No. Tak. Przestrzegam przed. Znaczy nie przestrzegam właściwie ta, a propos <śmiech> le, lewackich tych Robin Hoodów. E, oglądaliście Wilka Wall Street? Jeszcze nie, a bardzo chciałbym zobaczyć. z jest film, powiem, bez morału. Przynajmniej tak, tak to można powiedzieć. Ale ogląda się świetnie. To jest świetnie też. Robin Hood, można powiedzieć. Który zabiera bogatym i oddaje sobie. Daje sobie. <laughs> Dziękuję. W takim razie tutaj kończymy. Dziękuję, Ryszardzie, że znalazłeś czas. Bo bardzo miło Cię no, gościć. Wracam, wracam do roboty. Polecam się na przyszłość. Dziękuję Ci Piotrze, że też miałeś chwilkę, żeby, żeby dołączyć i głosować. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy wzięli udział, przede wszystkim tym, którzy wzięli udział w głosowaniu. Naprawdę dziękuję za frekwencję. Tak jak powiedziałem, no, te wszystkie komentarze, które, które albo te ciekawsze komentarze, które, które się pojawiły dużej jest Jest też parę znanych osób, które wzięły udział w, w, w ankiecie i, i się podpisały, więc to wszystko postaram się pokładać i, i do opisu odcinka e, dorzucić. Więc e, tak, żegnam się. Pamiętajcie, żeby nas wiedzieć na naszej stronie www.fantasmagieria.net Polecaj znamy. Do usłyszenia. Hej. Na razie. Cześć, cześć.